Witamy, witamy, witamy standardowo w podcaście bezimiennym. Słuchajcie, 95. odcinek nagrywamy w poniedziałek o 21.30, 25 września. I słuchajcie, standardowo nagrywam i standardowo ze mną będzie Wojtek Ocjan. Cześć. Cześć, będzie Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, siema. ma? I będę ja, czyli Christian Kender. Słuchajcie, 95 odcinek, a co będzie w tym odcinku? Słuchajcie, będzie dzisiaj, będziemy. Omówimy wam dzisiaj dwie dosyć fajne gry. Przede wszystkim Wojtek chcę wam powiedzieć o Absolverze, o takiej. To, to, jest, to jest chyba jakiś slasher chyba, no nie? Jakiś taki. Um, nie. Nie. <śmiech> nie idźmy tą drogą. Nie. <śmiech> idźmy dalej. E, no, coś, ale połączenie Demon Sola z, z, nie wiem, z Rune mo może. Nie. Nie. Okej, okay, więc słuchajcie. No? dalej, lecimy dobra, dalej. Dobra, więc nie wiecie co to jest. Ja za bardzo też nie, ale wiem, że się macham mieczem, więc. Y E, więc Wojtek nam o tym powie, słuchajcie. Nie, nie ma się ja, nie nawet się nie mala. No nie, no. nie. Dobra, M mieczem się czasem ma. E, się poczek, czek, czasem. ja mam to napisane online meal action. Mm, no dobra, okej. Okay. Internetowe tworzenie posiłków, symulator wiesz, McDonalda. E, sym symulator <grym> McDonalda. E, niech będzie, dobra, słuchajcie, więc o absolwerze powiem Wojtek dalej, ale poza absolwerem, e, słuchajcie, ja dostałem sobie e, kodzik na zamk zamkniętą BT. Grę studia Gearbox, twórców Chociażby Borderlandsów Mam nadzieję, że trójka też jest robiona Ale oni sobie robią taki swój pro Projekt Gra nazywa się w ogóle Project One versus One v One W sumie pewnie chodzi mi o One vs One I to jest Online nowa potyczka 1 vs 1 i to sobie wyjdzie W przyszłym roku, ja sobie grałem w zamkniętą Betę i wam powiem Czy fajne Powiem wam, czy fajne, nie mogę robić żadnych zdjęć, nie mogę nagrywać, ale mam, mogę o tym mówić, więc będę o tym mówił i powiem wam, czy warto czekać na w sumie, w sumie dobrze się zapowiadającą grę o twórców Borderlands. To słuchajcie, to o, o tych dwóch grach będziemy mówić w temacie głównym, no i standardowo jedziemy z Hyde Parkiem, dwa tygodnie, dwa tygodnie minęły, więc coś się u nas działo, Rafał jest zawsze pierwszy, więc Wojtku zacznij. Um, no cóż, to z taki zawsze zaskoczył. Kupiłem sobie <grych> I Kurwa, znowu ja Znowu ja, dokładnie Jak to, jak to, znowu co, no jestem, z, jestem zbrany teraz w Mazda 3K, bardzo się na razie fajnie spisuje, chociaż zobaczymy jak tam z olejem, bo coś żre olej. Ale ty mówisz teraz o Gran Turismo no. 2, tak? Czy Gran Turismo 3? Mhm. O Gran Turismo 8. <śmiech> 8. Kup, kup, kupiłem sobie samochód. Po prostu. No, no, no, spoko. Także, także jestem na razie z niego zadowolony. Zajebisty stan, przyznam szczerze, jak na 9-latka. I, I to jest właśnie fajne. Ja bardzo bardzo mnie wkurza, jak ludzie nie potrafią czasem nie szanować samochodów, zwłaszcza, że samochód to jest coś nie, nie, nie taniego I, i w zasadzie jeżeli ktoś dba o samochód, to ten samochód zawsze ma jakąś tam duszę, coś tam, ma jakąś historię i ja pamiętam swój pierwszy wóz, jaki kupiłem, to był Mondeo, taki czarny Mondeo, yy, yy, który tam był chyba z 96 czy 98 roku, już nie pamiętam, bo to było lata temu, i, i, i po prostu no by, było mi smutno, że on był tak zaniedbany przez poprzedniego właściciela i staram się go dopicować do, tam, do, dopieścić na ile mogłem, ale widać było, że właściciel po prostu troszeczkę to sobie olał Potem, to to potem. mój pierwszy samochód, to ja musiałem taśmę zrywać i pod taśmą, wiesz, były dziury pozalepiane na przykład, nie? Na tapicerce, no. wiesz, taśmą y, tego, ale co gorsza, poprzednim właścicielem był mój stary. No wiesz to, to to z kolei historia mojego drugiego samochodu, którego poprzednim właścicielem właśnie był mój ojciec, no to już no był bardzo zadbany, nie? I, i, I pomimo tego, że samochód też tam chyba miał 8 lat albo albo 10, jak go... 10, 10 lat miał dokładnie, jak, nie, jak go przejąłem, to... To był po prostu w zajebistym stanie i zawsze sobie myślałem, że tak właśnie powinno to wyglądać, że dopóki gdzieś nie przydzwonisz, to, to samochód, kurde, ma być twoim przedłużeniem twojego, twojego mieszkania, twojego, twojego domu i ma być w nim, kurde, fajnie, nie? Możesz się w nim komfortowo czuć. I myślę, że... i, i Dlatego ten poprzedni właściwie widziałem, że tak chyba podchodził do sprawy, bo jest w super stanie te, te, ten wozik. No wygląda, kurde, prawie jakby, jakby wyjechał, jeżeli chodzi o środek. No, na zewnątrz też, też zresztą. Mhm. jakby niedawno wyjechał z fabryki. Także to jest super. No jedno co tam z tym olejem, zobaczymy co się będzie działo na, na dłuższych przebiegach, ile on tam będzie tego oleju ciągnął. Silnik nie duży 1.4, ale po mieście dla takiej dziennikarskiej roboty to myślę, że idealnie. Mega komfortowy wojcik, także jestem bardzo zadowolony. A z takich innych tematów to w, już tak bardziej gamingowych, to w, znowu trochę bawię się w Warframe'a chyba w końcu zrozumiałem o co w tych grze chodzi mniej więcej i przyznam że jest to całkiem fajne przynajmniej na tym poziomie takiego trochę grindowania trochę tam jakieś fabuły jest troszeczkę takiego fanu stworzenia kolejnych rzeczy no i jak na to mówią warframe to jest taki taki um, no no, generalnie każdy znajdzie tam fatałaszki dla siebie, tak? Bo, bo ilość tych Warframeów, Warframe to jest powiedzmy coś rodzaju takiego, hmm, kombinezonu. Nie to kombinezon, nie to taki wojownik. Do końca nie wiem o co chodzi, bo fabuła podobno, <śmiech> znaczy tam wyjaśnione to jest, wyjaśnione to jest do, dopiero gdzieś tam po którymś momencie, w którymś odblokowania któryś tam planety czy którejś misji. Bo tak naprawdę nikt nie wie, dopóki do tego momentu dojdzie, co, kim jesteś czym jesteś, bo Warframe po prostu budzisz się jako taki kosmiczny ninja, no i fajnie, nie? No i, i coś tam robisz, coś tam działasz, ale ani nie jesteś człowiekiem, ani nie jesteś robotem, ani... No nie wiadomo, taki nie to kombinezm, no cholera wie, tak naprawdę. Mhm. No jestem bardzo ciekawy, co z tego, co z tego wyjdzie i czym, czym tak naprawdę są te Warframe'y, zwłaszcza, że ty tych ty, ty Warframe'ów możesz, możesz je wymieniać jak ty ich się wymienia broń, nie? Na takiej zasadzie, ale ale to jest trochę nietypowe dlatego, że co, co wskazuje na to że to jest jakieś dziwne, dziwne nie jest to coś typowego, nie jest to jakiś zwykły człowiek albo coś, bo masz warframe, które mają kobiece kształty i męskie kształty masz warframe, które są niskie po prostu i masz takich ale jako broń, czyli w locie w trakcie rozgrywki w, zmieniasz? nie, nie w trakcie rozgrywki na swoim pojeździe bo jakby gra składa się z takich latasz sobie w swoim tam, y, kosmicznym tam stateczku no i na no, misję lecisz, no i przed misją tam sobie możesz wybrać yy, broń, no ale i Warframe'a, i samego Warframe'a. Warframe powiedzmy tak umownie, że to są pewne yy, yy, statystyki postaci plus skile jakieś tam, tak? Jeden będziemy jakieś przyciąganie, drugi zamrażanie i tam każdy ma chyba 3 czy 4 skile. Znaczy chyba, wie, chyba wszyscy mają cztery, być może jakieś są, co mają ich mniej albo więcej, tego nie wiem. No i, i generalnie to jest takie intrygujące, że ja na przykład teraz gram magiem, to, to jest taka filigranowa kobitka, tak z wyglądu, bo nie ma twarzy, nie? ona jest w takiej masce, z taką maską, nie? a za chwilę mogę, już ko konstruuję jakby Warframe Arino, który jest po prostu takim wielkim koksem i takim megatankiem, nie? No i to nie jest tak, że ja sobie tam przy, przyodziewam sobie swój kombinezon, tylko po prostu mam kolejnego Warframe'a. Jakby nie wiem, jak to działa. Nie mam pojęcia. Podobno jest gdzieś to wyjaśnione. Czekam na to i powiem wam, ja już chyba o tym kiedyś mówiłem, że Warframe to jest niesamowita gra pod względem właśnie tego, jak ona jest budowana, bo, bo grałem w nią chyba z, nie wiem, 5-7 lat temu. Już nie pamiętam, kiedy ona tam wyszła i wtedy to było zupełnie coś innego. To była zupełnie inna gra i ten, ten sposób, w jaki to ewoluuje jest niesamowity. I oni teraz na dniach, prawdopodobnie w przeciągu następnych dwóch tygodni, będą robić, będą dodawać tą nową mapę. Otwarty świat ma być. Także wszyscy na to czekają i naprawdę to może być coś fenomenalnego. Jeżeli gra z tego, co ja pamiętam, te pierwsze rozgrywki Warframe'a, przeistoczy się teraz w otwarty świat, to to będzie coś niesamowitego. Po prostu niesamowity rozwój gry, takiego czegoś, nie kojarzę, nie, nie, nie przypomina sobie drugiej takiej gry, gry w, yy, do tej pory, która by w taki sposób się roz, rozwinęła, nie? Żeby aż tak się tak się rozbudowała i dochodzi nawet do tego, że te <coughs> przepraszam, <coughs> że te pierwsze Warframe'y, one są takie powiedzmy umownie biedne, tak? Te skilly nie są jakieś takie szałowe i tak dalej, a już te kolejne wymyślane przez ekipę. Warframe, y, to na przykład już tam są jakieś nekromanci, ożywieńcy, już takie różne pierdoły. Także na pewno będzie o czym gadać, jak, jak wyjdzie ten dodatek, a wyjdzie prawdopodobnie, wyjdzie prawdopodobnie do, do dwóch tygodni, bo już zapowiedzieli, że już do momentu wyjścia tego dodatku bezpłatnego, rozszerzenia, nie będą hotfixować gry. Więc jeżeli już zadeklarowali, że nie będzie hotfixów, to znaczy, że lada dzień, może się pojawić ten patch, no i to chyba taka rzecz, na którą wszyscy czekają. Wojtek, a powiedz, powiedz mi jedną rzecz, ja, ja grałem w Warframe a też właśnie parę, pa, parę lat temu, to chyba w ogóle to była pierwsza free to play, którą zainstalowałem na PS4, kiedy w ogóle te gry na free-to-play'a w ogóle wychodziły na konsole, i to właśnie była jedna z pierwszych. A powiedz mi, czy ta rozgryw, rozgrywka nie przypomina Ci trochę e, Destiny? nawet nie trochę, bardzo przypomina no właśnie, okej okay. I y nie chcę, żebyś to go wyjaśniał, tylko po prostu ja wiem, że czekasz na Destiny 2 to po takim warf Warframe, jak będziesz grał tak katował go dosyć y będzie ci się chciało przejść na Destiny i sobie grać normalnie w Destiny? już ci mogę odpowiedzieć, że nie dlatego no właśnie, że o to, to ja mówię czekałem, ja czekałem, no przede wszystkim na te wrażenia po tym, co się będzie działo na, playst na Playstation no no z tym Destiny, a widzę, że po prostu tam nie jest zbyt dobrze. To znaczy, że to nie jest ta gra, która by mnie usatysfakcjonowała i za którą chciałbym dać tam 500 zł. Kurczę, no a ja przypadkiem o tym to... nie mówiłem? Czy ja nie mówiłem, że to jest takie gówno? Mówiłem, że to jest gówno. Ja bym nie powiedział, że to jest gówno. Nie, no na nie. Destiny jest całkiem spokojną, tylko jest nie dla mnie. Mhm. <coughs> po prostu dla mnie, okay. no. dla mnie po ocenie 500 zł za grę, w której muszę, która polega na tym, że jest tam kilkugodzinna Fabuła, a później, a później grind. Yy, grind. grind, no to to po prostu nie jest dla mnie. No, no i tyle. Bo ja myślę, no. że gra jest całkiem spoko na wielu poziomach i na pewno dla wielu osób jest całkiem udana. No ale, ale ja nie jestem targetem, nie? Że aha. Tak... Aha, aha. A w przypadku Warframe jest troszkę inaczej. Po pierwsze gra jest free to play. Po drugie, jednak wiesz powiedzmy tak, trzy postaci podstawowe plus jakieś trzy rozszerzające w Destiny mhm. kontra kilkadziesiąt Warframe'ów. To jest już sama w sobie różnica, nie? Bo każdy Warframe ma zupełnie inne skille, zupełnie inne umiejętności, zupełnie inne rzeczy, więc jakby tutaj jest rozstrzał. Po prostu to, co oferuje Warframe za darmo jest o wiele szersze i większe niż to, co oferuje Destiny. Natomiast Destiny z kolei oferuje inne rzeczy fajne, tak? Na przykład jest świetny, świetny, świetna grafika, fenomenalnie tam niektóre są rozbudowane te, te levely, jak dla mnie przynajmniej po tej becie mhm. strasznie mi się to podobało. No i na pewno przynajmniej do tej pory tam walczyłem może z czterema bossami w tym Warframe, a tam jest jeszcze od groma i, i podobno też jest tak z tymi bossami, że kolejne jak dodawali tam są te mechaniki bardziej rozbudowane no ale te, te, tych czterech bossów, których do tej pory pokonałem to polegało tylko na tym, że, że się do nich strzelało i koniec no ja nam się unikało ich ataków i tak dalej mhm, w ogóle jeden był boss taki, że mu się strzelał w dupę, nie, co czas jeden odwracał uwagę, a drugi musiał strzelać w dupę i to tak dosłownie w dupę, nie w plecy, nie w tył głowy tylko trzeba było mu strzelać w dupę bo tam miał sobie punkt hmm. no, Ech, ciekawy, no ciekawy. powiedzmy, że było to takie było to nudne, że walki z bossami są autentycznie no, no, nudne przynajmniej z tym pierwszym i czterem, tego nie chcę za wiele teraz jakby mówić, że czy, czy, czy Warframe, yy, co tam Warframe jeszcze więcej oferuje, bo nie wiem, nie, bo sam jestem przed tym, dopiero jakby, nie jestem jakoś tam bardzo zagłębiony w to. Natomiast jedno, co można powiedzieć, to już mamy to przecieki od kolegi z redakcji Save Projectu, od Kamikadze, który tam chyba w Warframe już ma za 350 godzin nabitych, że kolejne tam walki, kolejne misje, te takie fabularne i tak dalej, są podobno zajebiste. Zwłaszcza dwie ostatnie do tej pory dodane są podobno zajebiste. Czego można nie odczuć tak w tych pierwszych misjach, które są po prostu jakie są. No są spoko, ale one tam, no, no. nie nie rozwalają mózg, czy tak, nie? a podobno te kolejne są wow, nie? No i teraz wyjdzie otwarty świat, gdzie też mechanika się zmieni, też będą jakieś y, walki z bosami, też będą jakieś lochy, jakieś tam inne, inne fajności, jakieś podziemne mają być też, y, no nie wiem, jak to by nazwać w takich grach science fiction, ale odpowiedniki dungeonów i tak dalej, więc to może być wszystko fajne, zobaczymy, czas pokaże, co tam się będzie działo, ja na pewno będę to ogrywał, na pewno na bezzmiennym za miesiąc, może dwa y, chętnie opowiem mm -hmm. okej, okay. dobra słuchajcie to tyle u Wojtka, Rafale e, co tam u Ciebie? a ja się wreszcie doczekałem urlopu co prawda zaczął się dopiero dzisiaj, więc y, jeszcze nie nadrobiłem zbyt dużo, ale, ale trochę pograłem E, przede wszystkim po przeszedłem całego Infamusa, e, mm -hmm. Infemusa w zasadzie się mówi, e, tego, tego z Plusa, Second Sun. E, co by tu o nim mógłbym powiedzieć? E, czuć od samego początku, że to jest gra taka robiona na, nazwijmy to na premierę. Te głupie jakieś zabawy w malowanie sprejem, machanie padem i tak dalej, to, to, to takie jest yy, nużące, bym powiedział. I, I właśnie przed odcinkiem chciałem powiedzieć, Zastanawiam się, jakby Wojtek zareagował, gdyby w trakcie gry ktoś mu powiedział, że ma klawiaturę podnieść i pomachać nią, że wiesz, tak jak puszką sprayu ma imitować. No bo dokładnie to się robi na padzie, nie? Musisz najpierw, wiesz, pomachać puszką i dopiero potem, wiesz, padem ruchowo sterujesz marząc sprayem, nie? Tak jest. I tak i, jest. i masz i jeszcze masz to, tą fajną opcję, że jak ruszasz tym padem to słyszysz, jakby kulka była w środku tak, tak, tak, to, to o, jest mi się bardzo no. podoba wykorzystanie, yy, zawsze lubię to w grach, jak jest wykorzystanie głośnika tego, jest. który jest w tak. Pie, tak bo tak. to jest zajebiście fajny efekt i ostatnio tylko dwie gry trafiłem, które miały tą opcję, właśnie to był ten Infamous, tam się potrafi pojawiać, że na przykład jak telefon ci dzwoni, to dzwoni ci właśnie spada, na przykład jak jakiś komunikat radiowy nasłuchujesz, to też jest tak, właśnie tak, z tego tak, pada tak. i to jest wiesz taki nagle inny dźwięk, nagle coś ci tam gada z rąk i to jest, to jest całkiem fajny efekt, nie? Drugą grą to było ten ROA, nie? Ta, ta gra dla dzieci, co, co z tych kartoników jest yy, ten świat cały zrobiony. Tam to jest jeszcze lepiej zrobione, bo mega są te wszystkie, wiesz, motywy z padem wykorzystane, jakieś ta płytka dotykowa, machanie padem i tak dalej na maksa. I tam masz na przykład też celowanie, nie? I jest ta opcja, że jakaś tam wiewiórka ci mówi, że, że wrzuci ją sobie w ekran, a potem możesz padem, wiesz, dopada, a potem spada, możesz nią rzucać, nie? I rzucasz tą wiewiórką, dopada, a ona ci wiesz, spada, wiesz, wydaje takie dźwięki wiewiórkowe, nie? Coś tam wiesz, możesz sobie pogłaskać ją, ona się wtedy cieszy z tego pada, I to jest w sumie takie całkiem urocze no właśnie tak Wojtek e, dobra, wracając do Infimusa e, powiem wam, że grałem w poprzednią część na PS3 i klimatem mi się ona podobała o wiele bardziej, już o tym wspominałem że, że tego młodego y, buntownika jakoś strasznie nie mogłem zdzierżyć i, i tych tekstów, y, jego trochę się poprawiła sytuacja jak w połowie gry przełączyłem się na oryginalny język z polskiego dubbingu bo, bo, bo trochę mniej czerstwe były te jego y, słucharki natomiast i tak cały klimat był utrzymany w tym jego stylu skórzanej jeansowej, znaczy nie skórzanej, tylko jeansowej kurtki i w ogóle jestem buntownikiem i treferę, nie? Mhm. No i to tak trochę, trochę to do mnie nie trafiało, ale rozgrywka jest całkiem fajna, bo mile byłem zaskoczony tym, że przez całą grę zdobywamy aż cztery rodzaje mocy. Bo on jest takim specyficznym przewodnikiem, że może te moce przejmować od jakichś tam swoich wrogów powiedzmy nie? i spotyka na swojej drodze łącznie, łącznie cztery osoby, od których te moce przejmuje każdą z nich tam oczywiście sobie rozwijamy drzewką umiejętności tu od razu uprzedzę jak ktoś to jeszcze nie grał, że pomimo, że mamy bardzo dużo tych różnych odłamków krystałów, które nam pozwalają na, na rozwijanie tego drzewka, to niestety na samym końcu nie starczy nam na wszystko jeżeli będziemy chcieli tam coś jeszcze porozwijać dajmy na to przejść z dobre na zły kierunek, tak? bo poprzez wykonywanie tych załóżmy dobrych uczynków, bądź złych uczynków, no to wybieramy ścieżkę albo dobra, albo zła. No i zależnie od tego, jaki mamy tam pięć poziomów, bodajże każda ścieżka ma do zdobycia. Zależnie jaki mamy poziom, to możemy odblokować dodatkowe umiejętności, które nam się potem wyłączą, jeżeli znowu zaczniemy na przykład y, z dobrego zaczniemy być źli, tak, to nam się te umiejętności powyłączają, pomimo, że już wydaliśmy kryształy na nie, no i potem zabraknie nam kryształów na wydawanie na złe umiejętności, więc y, miejscem takim, w którym y, jeszcze powinno być ok, żeby zmienić y, ścieżkę, to jest taka płowa gry, a, a, a potem to już będzie problem, żeby się wyrobić. No chyba, że olejemy w ogóle tam jakąś y, jakąś ścieżkę Rozwoju jakiejś umiejętności. No i tyle. Grało się całkiem fajnie przez to, że można na żywca sobie zmieniać praktycznie te umiejętności, bo wystarczy podejść do, do jednego, do drugiego, do trzeciego miejsca, skąd możemy wyssać powiedzmy odpowiedni zastrzyk energii, to nam od razu da zmianę tej umiejętności. No i daje to powiedzmy taki efekt, że każda kolejna taka sama potyczka z, z tymi siłami bezpieczeństwa jest trochę inna, bo, bo, bo wykorzystujemy sobie po prostu inne moce, inne ataki, a są one jednak w miarę sympatycznie zróżnicowane i tu gdzie mamy w jednym miejscu powiedzmy snajperkę, tam w drugim będziemy mieli jakieś bardziej rakiety wybuchowe, a w trzecim będziemy mieli jeszcze jakieś tam Inny, inny element. nie? No, część ataków oczywiście jest takich samych, klasycznych, więc jakieś, jakieś spadanie z góry czy, czy, czy po prostu bicie to jest w miarę podobnie odniesione na, na każdym z nich, ale też są pewne różnice. I to jest największy plus tej gry, że mamy cztery, e, cztery opcje do wykorzystania. Natomiast e, to, co było mocną stroną jedynki, że nawet chyba rozmawialiśmy o tym chwilę z Wiśnią, że tam naprawdę pojawiały się takie decyzje, czy chcesz być dobry, czy chcesz być zły, ale one były trudne, nie? I, i to nie było zawsze tak, że dobra, jestem dobrym, wybieram niebieską ścieżkę i, i wiesz, lecę po, po, po maksie po prostu cały czas, nie? E, tak teraz się przez tą część właśnie przebijałem, że po prostu. W misjach to się może pojawiły ze dwa czy ze trzy rozgałęzienia, że yy, przez to, że jestem dobry, to nie mogę zrobić misji na, yy, na tak zwany zły sposób. Natomiast żebym musiał podjąć jakąś ciężką decyzję, to się tylko chyba w odniesieniu do jakichś tam przeciwników, których pokonałeś, yy, pojawiało, że możesz go uratować albo możesz go, nie wiem, tam wrzucić do więzienia czy, czy pogonić gdzieś, nie? I to było takie słabe, bo, bo, bo, bo wspominałem to o wiele lepiej i to było wcześniej, wcześniej fajniej przemyślane, no ale trudno. Ale fajna gra, jeżeli chodzi o poklikanie sobie po, po strzelanie rozgrywkę. Jak się wciągnąłem, to to wstrzeliłem praktycznie całość, wiecie, w kilka tam posiedzeń. No i przesiadłem się zaraz potem na Black Flaga, po paru miesiącach i nad tym Black Flagu teraz siedzę. Eee... Dzisiaj chyba tylko udało mi się cztery, e, cztery rozdziały przeskoczyć do przodu. Więc e, myślę, że. Jutro, pojutrze gdzieś to skończę i myślę, że może uda mi się e, uniknąć maksowania tego, zdobywania tych wszystkich głupich znajdziek, bo to jest cholernie uzależniające, ale, e, ale staram się z tym walczyć i skupiać tylko o jakichś misjach i ewentualnie na, na, na tym rozbudowach statku i tam się przyjemnie, kurczę, strasznie pływa i, i te walki wojenne robi. aż nabieram ochoty na, na ten tytuł, który ma być tylko na tym skupiony. Ciekawy jestem jak to wyjdzie, bo to jest naprawdę dobry model opracowany eee, no i to jest tyle o Piratach byłem w kinie na w zeszłym tygodniu na premierze Kingsmana Kingsman Złoty Krąg, to jest druga część bardzo bardzo fajnego, bardzo dobrze przyjętego filmu. Pierwszy tytuł to był, pierwsza część nosiła tytuł Kingsman Tajne Służby i co ciekawe nie wszyscy się do tego tytułu dostali, bo, bo już tu ustaliliśmy chwilę wcześniej, że Krystian na przykład tego nie oglądał. Nie wiem co to, to jest. Więc... No. Od razu wam powiem, że w ogóle unikajcie wszystkiego, co jest możliwe o drugiej części i nadróbcie tą pierwszą. Nie ma z tym najmniejszego problemu wypożyczyć, kupić DVD, czy czy nawet sobie tam wejść gdzieś na jakiś CDA czy cokolwiek i po prostu to obejrzeć, bo e, pierwsza część zrobiła naprawdę dużo dobrego, bo pokazała rzeczy, których nie było e, jako tako w kinie i po prostu zrobiła coś, coś na nowo. I tu jest znowu syndrom sequelu, e, który ma problem z tym, że kiedy jedynka robi takie zaskoczenie, e, no to w dwójce tego zaskoczenia już nie ma i po prostu robią wszystkiego więcej i mocniej i w ogóle, wiecie, podkręcone do jedenastu, no ale, ale to nie robi takiego wrażenia, a momentami jest takie aż trochę smutne, czy tam nie wiem, żeby nie powiedzieć żałosne, nie? Bo, bo, bo, bo, oczywiście to jest film, który w dość luźny sposób, ale mimo wszystko paroduje Bonda i tego typu jakieś tam filmy o szpiegach, czy tajnych agentach, o jakichś tam niezależnych agencjach wywiadowczych sobie, sobie opowiada. I. Jest bardzo fajny. No, jedynka jest naprawdę świetna i w jedynce mistrzostwem jest yy, jedna ze scen, która się odbywa w kościele, a, a po prostu czegoś takiego, co, yy, co tam się wydarzyło, to już trudno potem nadrobić i, i dwójka nie jest w stanie tego zrobić, chociaż bardzo by się starała. Yy, bardzo są złe opinie o drugiej części. Ale to nie znaczy, że tego filmu nie trzeba obejrzeć. To, to jest, wiecie, to jest efekt tego zawodu, ale po prostu musicie się dobrze nastawić, że, że wiadomo, że nie będzie tak dobrze jak przy jedynce, ale z takim nastawieniem to wciąż film rozrywkowy warty jakiś tam e, poświęcenia trochę czasu na zabawę. Jeżeli ktoś lubi takie kino, bo mnóstwo jest scen akcji fajnie poprowadzonych, to jest jeden z tych filmów, w którym bardzo kluczową rolę gra muzyka i w momencie, kiedy tam zaczynają się naparzać, to, to wchodzi wiecie na głośność plus 5, jakiś dobry kawałek i wszystko się ładnie e, ładnie kręci w rytm tej muzyki zauważyłem też, że starali się dosyć mocno posklejać te sceny, pomimo, że bardzo e, znaczy ładnie posklejali te sceny sceny walki w taki sposób, żeby one się wydawały że są z jednego ujęcia, pomimo tego że kamera potrafi na przykład się skupiać na leżą, lecącym w powietrzu nożu, tak? więc no wiadomo, że e, tam są efekty tam, są, tam jest sklejanie i to nie jest e, takie faktyczne kręcenie e, ale w miarę to fajnie wychodzi, nie? jakaś tam groteska trochę oczywiście się odstawia, jakieś wiecie jakieś dziwne roboty, jakieś no nie będę wam spoilował co tam można dziwnego zobaczyć, natomiast natomiast trochę jest miejsca do pośmiania się, trochę jest miejsca do fajnego popatrzenia, no i przede wszystkim kiedy, kiedy tam się zaczyna ta scena z tą muzyką, jedna, druga, trzecia walka to po prostu się bawimy dobrze jak w pierwszej części no. mniej więcej, tak żeby nie, żeby nie powiedzieć za dużo. E, więc, Krystian, to jest coś, co musisz nadrobić. No, e, jeżeli chodzi o całą resztę, to... E... To nie, znaczy pójdźcie do kina, bo ten film będzie miał o wiele lepszy, o wiele lepszy odbiór w kinie w momencie, kiedy cały ten, efekty dźwiękowe i wszystko sobie obejrzycie, bo potem jak w domu ktoś to odpali i puści jeszcze na laptopie i przyciszy sobie, to już w ogóle nie będzie tego efektu, nie? A, a to jest trochę tak jak w tym Baby Driver, że po prostu bez muzyki, bez tempa tego wszystkiego, które, które jest narzucane przez te rytmy, to, to traci dużo z odbioru. No, ale ogólnie, ogólnie nie spodziewajmy się na pewno czegoś tak dobrego, jak było to w jedynce. I już wiem, co Krystian będzie dzisiaj robił. Będę. E, będzie, dobra. I co jeszcze ciekawego? A, wiem co jeszcze chciałem Wam powiedzieć yy, tak na szybko. Yy, wspominek z LG telewizorem do konsol ciąg dalszy. Yy, ciąg dalszy polega na tym, że chociaż to jest model z 2016 roku i, i wiadomo, że zwykle zalecane jest, żeby jednak brać te najlepsze, naj, najnowsze, bo tam jakieś są aktualizacje oprogramowania i w ogóle wszystko jest poprawione, yy, to chciałbym pochwalić LG, że Poprawiło patchem oprogramowanie, oprogramowanie tego telewizora. Jakąś tam nowszą wersję wgrali, pomimo że to już dwulatek. A konkretnie dlatego, że to jest aktualizacja, która się wyłącznie skupia na trybie, trybie do gier i to trybie HDR gra czyli trybie, który, który wcześniej niektórzy stwierdzali, że za duże trochę lagi e, generował. Przede wszystkim chyba się to odbijało, tak jak gdzieś tam sprawdzałem, czytałem forum e, przy Battlefieldzie Jedynce, który chyba też HDR obsługuje. I, I ten Battlefield e, za duże lagi, no wiadomo przy grze online to jest bardziej upierdliwe niż, niż tak jak ja sobie grałem w Infamousa, więc nie jestem w stanie specjalnie stwierdzić, czy te lagi się tam poprawiły, ale z tego co przeczytałem, to faktycznie ta aktualizacja dużo pomaga tym, którzy grają online. No i fajnie, że jest takie wsparcie producenta, fajnie, że oni patrzą pod kątem graczy, konsol, nie, bo tu wiecie, jednak specjalne tryby do gier się w tych telewizorach już pojawiają od jakiegoś czasu i, i to jest warte uznania. Nie? Mhm. No, no i, i to chyba będzie tyle. Czyli ogólnie jesteś zadowolony. No jestem. Nie. nie mam, nie mam pokazać, żeby... ja, ja, ja, ja też coś powiem. W sumie na LG to testowałem sobie ostatnio, ale, ale w sumie chyba marka telefonu nie będzie miała żadnego znaczenia, ale, ale to o tym za chwilę. Ehm, dobra, więc słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to e, spoko, to. E, ja sobie oczywiście ogrywałem dalej Ghost, ta? I pomimo tego, że już mam platynę, już mam na 100% i pierwszy dodatek, to pomyślałem sobie, że ogarnę sobie na 100% drugi doda dodatek, czyli dodatek, który się nazywa e, Fallen, e, Fallen Ghost. E, Ghost. I słuchajcie. Jest świetny, jest świetny, dużo, dużo się w nim zmienia, oczywiście mamy znowu nową mapę, nowych trzech tak jakby przeciwników, około 15 do 20 misji, od misji pobocznych, głównych i od groma misji pobocznych. Więc świetnie, świetnie że, że, że dalej jest tam co robić i w tym dodatku bardzo drastycznie poszedł poziom trudności do góry. Naprawdę jest, jest ciężko, mamy w ogóle nowy rodzaj przeciwników, pojawiają się na przykład snajperzy, którzy mają nas na celowniku. I widzimy laser w naszą stronę. Jeżeli nie znikniemy w zasięgu tego laseru za parę sekund, to giniemy. E, świetna sprawa. E, poza tym mamy jakieś takich koksów, że nie można ich zabić, tylko, tylko strzałem w głowę. E, można, ich, e, no tak, można ich uśmiercić, a normalnie w innych częściach ciała e, nic nam, nic im nie zrobimy. Poza tym mamy jeszcze jedną fajną klasę, która taki jakby kamuflaż ma dosyć ciekawy. I on się, on, on się fajnie bunkruje w, w, lesie i powiem wam, że, że jest misja, w którym, misja, w, w którym po prostu po dżungli jest ciemno, chodzicie po dżungli i nie widzicie ich, musicie sobie odpalić. E, odpalić sobie pod czerwień i wtedy wtedy ich dostrzegacie i jest, jest po prostu mega super klimatyczna, taki, taki stary dobry ghost e, no e, i tak poza tym nie mam tutaj co do dodania jest po prostu tego dużo jest ciężej, tych przeciwników jest naprawdę coraz więcej no po prostu tak wydaje mi się naturalne e, naturalne rozszerzenie po prostu gry, która mi się bardzo podobała E, jeszcze z ciekawości e, właśnie teraz, 24 chyba albo 21, tak czy siak już jest to dostępne, jest dostępne PvP w Goście za darmo, e, trzeba po prostu ściągnąć oddzielnie ko 20 iluś giga, więc e, mnie to trochę odrzuciło, no i, i mamy PvP na podstawowych e, mapach, te które były w... W, w normalnym goście, więc nie, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem czy ma aż tak dużo się tego ściąga tak czy siak nie próbowałem tego, nie będę już tego próbował już naprawdę tyle pograłem w tego ghosta zrobiłem dziesiątki godzin jest świetny, bardzo mi się podobał i będzie mi się podobał i będę wszystkim polecał tą grę, w ogóle graficznie jest świetny, przepiękny jest dwa razy chciałem zdjęcie zrobić, bo tak mi się podobała ta panorama tej Boliwii Eee, super. Więc dodatek jak najbardziej, e, jak najbardziej e, godny polecenia, e, wydaje mi się. Zresztą oba do, dodatki, Narco Road też, te, też były niczego sobie. <coughs> No, jeżeli, jeżeli chodzi o Ghosta, to tyle. Poza tym sobie ogarnąłem um, sobie taką polską grę. Polską grę z, z Rudgerem Hauer'em w roli głównej, czyli Observer. Słuchajcie, o Observerze jeszcze powiem. Na razie sobie pograłem parę godzinek, bardzo fajny klimat. Jest, gracie sobie tym Rutgerem Howerem jako detektyw i tam się coś dzieje i tam musicie rozwiązać morderstwo nie będę wam póki co spoilował ale w, w, w sumie dowiecie się o tym w, w sumie z samego, z samego początku gry, z samej początku gry i powiem wam, że fajna psychodala w tym jest na razie będę sobie to rozkminiał obawiam się tylko, że, że tytuł jest dosyć krótki w sumie on nie jest też jakiś drogi ale, ale póki co jest, jest naprawdę bardzo dobrze i, i to jest polska gra, więc tutaj Polacy grali, yy, yy, dali radę. Tak mi się wydaje, ale o tym jeszcze powiem, yy, nie, nie dzisiaj. Yy, poza tym, czy coś jeszcze? Odpaliłem sobie, yy, yy, odpaliłem sobie jeszcze chyba jakąś grę, yy, yy, nie pamiętam nie, odpowiedziałem sobie SuperHota super 2 Boże, SuperHota super na VR, ale jakiś dziwny problem miałem, właśnie chciałem powiedzieć o tym też telewizorze że właśnie miałem taki dosyć dziwny problem, bo VR nie wiem, być może źle podłączyłem tego VR'a nie miałem tak jakbym był w grze w środku w grze, tylko ob obraz, który miałem przed, przed okularami, przed VR-em. E, ruszał się razem ze mną, więc nie byłem w grze, tylko miałem obraz e, tak jakby przed sobą, ale, ale wydaje mi się, że, że coś tam było źle podłączone, że to nie jest wina właśnie LG. Nie, zresztą nie, nie może być. Wydaje mi się, że coś tam było e, źle podłączone, bo powiem wam szczerze, że żeby podłączyć tego vr do tej konsoli, to, to naprawdę trzeba się trochę namęczyć i trzeba to wszystko pamiętać. Ja chyba to źle spamiętałem i dlatego mi wyszło, jak wyszło. Zresztą e, teraz konsola do mnie wróciła bo tam gdzieś ją brałem i jestem ciekaw, jak to będzie teraz wyglądać. ta o to. I w sumie chyba z takich, z takiego giereczkowa, tak sobie myślę, że tyle. Tylko powiem, że w tym roku odchodzę od FIFA. Już czytałem pierwsze recenzje, że no niestety FIFA, FIFA, FIFA, w FIFA się niewiele zmieni. I niewiele się zmieniło, ja zresztą po tym demie trochę się załamałem, bo naprawdę bardzo mało zmian, ja tam nie odczułem żadnych zmian, oczywiście fajnie, fajne będą te legendy w ultimate. to będzie super, Ronaldo i tak dalej, oczywiście prawdopodobieństwo, pra, prawdopodobieństwo tego, że nam się coś takiego trafi w ogóle będziemy mieli jakąś z tych gwiazd jest bardzo małe mimo wszystko, ale fajnie, że coś takiego jest. E, ale w samym gameplayu niewiele się zmienia. E, kolejne, kolejna kariera Huntera wali mnie, bo nigdy nie lubiłem tego trybu i jakoś tak e, nigdy w to nie zagrałem, ale przecież w Fifę gram tylko, żeby grać sobie tam online z kimś czy coś, a, a jakieś takie sa samotne rajdy mi się nigdy nie podobały, e, szczególnie w piłce. Więc, po tym, jak sobie przeanalizowałem FIFA, ile już w nią grałem, ile już w nią gram, robię sobie rok przerwy i przeróżam się na ps -a. PS właśnie mi się ściąga, więc być może troszeczkę pałem o ps w 2018 z perspektywy osoby, która od 98, 9 roku gra w FIFA. W sumie w a też grałem do, dosyć sporo, ale, ale nie tak mocno jak w FIFA. No a teraz sobie naprawdę robię roczną przerwę, nie dotykam się do tej FIFA. E, może, może to i lepiej, bo w sumie jakoś poprzednia część była była niezła, była była naprawdę niezła, ale ale już jak już tak po tych parę po pa, paru paru miesiącach już mi się trochę odechciało, więc. Ja nigdy wcześniej tak z piłką nie, nie, nie miałem, bo ja sobie poczekałem tam tydzień, dwa, trzy i dalej miałem ciśnienie na, na kolejnym mecze, więc no teraz sobie robię przerwę, PS ma do, dobre recenzje na boisku, lepsze jest PS, w menu jest lepsza FIFA, no ale chyba chodzi o to, żeby dobrze się bawić jednak w grze, ale to sobie też jeszcze przekalkuluję I myślę, że chyba będę pomału kończył e, mojego Hyde Parka. Dzisiaj e, jeszcze z takich ciekawostek. Dzisiaj na Netflixie wyszedł e, nowy Star Trek, Star Trek e, Discover, e, więc wypadałoby to obejrzeć. Dwa pierwsze odcinki wyszły w ogóle z, na, na Netflixie, teraz już z seriale czasami wychodzą co tydzień, a nie co, że puszczają na dnia wszystkie, więc... E, Polecam ogólnie, sam będę to oglądał i jeszcze tego, no, tego nie widziałem, chociaż nie mogę za bardzo też polecić, ale, ale nie mogę się doczekać, kiedy to obejrzę, pewnie gdyby nie podcast już bym to oglądał, e, no, więc z takich rzeczy, re relaysów tyle e, i myślę, że możemy jechać do wi wiadomości, e, jedźmy do wiadomości, Wojtku, e, masz coś z wiadomości dla nas? Uff, z wiadomości znowu mnie zaskoczyłeś Jak zawsze no, Oczywiście, no nie, no bo po Hyde Parku Na ogół są wiadomości tak. Więc jak, jak, jak mogłeś się tego nie spodziewać No jakoś tak wyszło Wiesz co, kilka, no. kilka zawsze zawsze się znajdzie Przede wszystkim mm -hmm. poszedł taki chyba najciekawszy, najciekawszy przeciek, nie wiem, może może już jest zdementowany do mnie, żaden dementi w tej sprawie nie dotarło, ale prawdopodobnie możemy się spodziewać, że będą nowe waluty na Steamie i w tym walutach znajdzie się również złotówka. Ej, no właśnie, właśnie i to jest pytanie do Ciebie, bo ja, przecież ja mam, ja mam to w rozpisce, no ale, ale w sumie nie, nie napisałem do końca o co mi chodzi. Właśnie Rafale, Boże Rafale, Wojtku, czy Tobie coś to zmieni? Czy... Nawet nie będzie to oznaczało, że będzie gorzej. Wiesz, co to zmieni? To prawdopodobnie moc, może, nie wiem, może to obniżyć, paradoksalnie może to obniżyć sprzedaż, bo tu zadziała taki mechanizm psychologiczny. Kiedy mhm. my kupujemy coś w euro, to jakby nawet 20 jak, euro, nawet jak to sobie przeliczymy, no. to jakoś to nas mniej boli. A teraz, wiesz, no, gry, które kosztują 59 dolarów, zakładając, że euro jest tam, nie wiem, po ile teraz euro stoi, ale pewnie gdzieś 4,2, może 4,3. No, no, no. Tak na szybkości sobie sprawdzę. To to po prostu tak, 4,20, a tam powiedzmy 8. No 4,3 niecałe. No to mhm. przy takiej grze, no to nagle zaczniemy kupować gry, może dla konsolowców nie jest to nic niezwykłego, ale nadal na tak gry są tańsze w Polsce niż nie, niż na konsolę i nagle taka gra będzie kosztowała mm -hmm. tam, nie wiem, 300 złotych, nie? <śmiech> Więc no w jakiejś tam wersji bardziej ekskluzywnej czy normalnej, a przy promocji zapłacisz 200 zł nie? za grę. No. No, tak czyli, jest... czyli, czyli, czyli po prostu to e, tobie się bardziej wydaje, że ze względu na to, że będziesz widział na tym Steamie 259 albo 219, to e, mniej ludzi za, e, będzie kupowało te gry, a nie myślisz po prostu o tym, że ceny tych gier będą też wyższe? Nie, dlaczego miały być wyższe? No bo, nie wiem, bo bo na ogół, e, e, Wojtku, jak masz coś takiego, że normalna, podstawowa gra w Stanach kosztuje 60 dolarów na konsolę, mm -hmm. tak? Każda gra, czy tam FIFA, czy Destiny, cokolwiek. 60 dolarów. E, a na przykład w Polsce 249 zł. No. To nie jest 60 dolarów. To nie jest 60 dolarów. E... I chodzi, chodzi mi o to, że pod, pod, pod takim kątem może, może wejść pewien taki pułap standardowych cen na Steamie za złotówki, który będzie trochę wyższy, niż tam e, dolary, czy euro, czy coś. Nie, nie, tutaj I, troszkę... I to może być słabe. Wiem, do czego zmierzasz, ale to tak... No, bo jest, no, no, no, no. I, jest pewna standardowa cena w dolarach i funtach. tak funtach. Ja, ja mam w Anglii 60 funtów i to jest standard, 60 funtów. Boże wróć, 40, sorry 40 funtów, 40-45 funtów to, to, to, są, to są takie standardowe ceny one idą coraz bardziej do góry ale mniej więcej jeszcze coś takiego jest w Stanach jest to 60 dolarów w Polsce będzie to 250 zł co moim zdaniem jest wyż, wiesz, droższe niż niestandardowe ceny w Anglii i w e, Stanach a gdyby kupowali za te dolary stała kwota 60 dolarów to ta by cena byłaby raczej stała no dobra, no Wiesz co? Wojtko? Ja powiem ci tak. Ja powiem ci tak. Te, jeżeli chodzi o ceny na Steamie, to zazwyczaj one są, zazwyczaj są takie jakby trzy kategorie, no cztery powiedzmy cztery. Takie full price z honorami, że jak ja to, jak to mówię, że tam sobie kupujesz taką pełną wersję. Dajmy na to digital deluxe, nie, czy jak to się tam zwie nie mówię, no. nie mówię tam o żadnych jakichś, yy, kolekcjonerkach, nie? Tylko po prostu jakaś tam normalna wersja, yy, tylko na, tylko, że jakiś full zestaw, powiedzmy, czy tam wprawdzie, coś. Taka z górnej półki gra 59 euro. Nie? Hmm. 59 no, no. euro. Taka gra bardzo fajna, yy, ale jakby tutaj bez jakichś, nie wiadomo jakichś rzeczy, taki z racjonalną ceną to jest 49 euro. Są też gry tańsze, po 39 euro, 29 euro, na przykład absolwer, o którym dzisiaj będzie mowa na tymi kosztuje 29 euro, czy tam, czy tam... o ile się nie mylę, aż sobie sprawdzę, ale zdaje się, że 29 euro. No, a czyli to jest taka <śmiech> po, połowa ceny. Yy, bo to Pe jest Pe to też, prawie bo prawie. to jest też jakby, no, gra troszeczkę inna, nie? Troszeczkę jakby, no, no tak, wiem. tak, 29, no dokładnie 30 euro bez jednego eurocenta, nie? No mhm. i tam powiedzmy są jeszcze takie szloty, jakieś tam, jakieś indyki i tak dalej, no to wiadomo, że są tańsze. Więc sam już ten rozstrzał cenowy nie jest, nie jest mały. no to Masz gry od 30 euro do 60 euro, nie, to jest kurde, pół, pół ceny czasami. Nie? Jesz, jeszcze raz tyle niektóre gry kosztują. Więc to nie jest mało. Ten rozstrzał jest trochę bardziej skomplikowany, bardziej złożony na Steamie, tym bardziej, że gier tam jest, tam jest całe mnóstwo i, i tak dalej. I teraz mamy taki problem w Polsce i to jest dość poważny problem dla nas, że my jesteśmy w tej strefie cenowej wrzucani do jednego worka razem z tą Europą Zachodnią. Zresztą nie tylko my, ale bo to samo mają nasi południowi sąsiedzi i ci tam z państwa bałtyckie też mają ten problem Litwa, Łotwa, Estonia, nie? Więc my mamy, mhm. jesteśmy w jednym worku cenowym a nasza siła nabywcza jest o wiele, wiele, wiele niższa. No dramatycznie niższa. To są proste przecieżniki. Dzisiaj mówiliśmy o tych samochodach, nie? O cenach. To gry jest jeszcze jeszcze gorzej, bo m, zobacz, 60, załóżmy, <śmiech> załóżmy, że 60 niech to będzie taka przeciętna gra 49 e, euro. 49 mhm. euro, czyli powiedzmy 50 do uproszczenia. 50 euro no kosztuje gra gdzie powiedzmy przeciętny pracownik, taki, który naprawdę jakieś tam podstawowe rzeczy robi na zachodzie, żadna tam wykwalifikowana, nie wiadomo jaka praca, zarabia powiedzmy te 1600-1800 euro na rękę, nie? I on ma tą grę za 50 euro. Tam są koszty oczywiście życia w, w pewnych aspektach niższe, w pewnych niższe, ale generalnie oni tam nie narzekają, nie? Tacy, co zarabiają, te... mam po prostu znajomych, którzy, którzy pracują Załóżmy, jedna dziewczyna pracuje tam w jakimś biurze podróży, ona za zarabia coś w granicach 1800 euro i ona, kurczę, stać ją na jakieś iPhone'y, na jakieś duperele, wygodne życie, naprawdę nie i nie? I hmm. nie, ma, nie, ma, nie ma jakichś problemów i teraz ona sobie kupuje grę, a, a taki Polak sobie kupuje grę, nie? Gdzie, gdzie siła nabywcza tej złotówki jest o wiele, wiele, wiele niższa. I teraz musi kupić tą samą grę, też zarabia w 1800 złotych, ma o wiele wyższe koszty tego podstawowego utrzymania i za, za, ile? Za jedną, za jedną siódmą wypłaty kupuje sobie grę. Nie? To jest mm -hmm. dramatyczna różnica. Tak samo jest zresztą w Stanach, tak samo jest w Anglii. Bo, i to są te różnice cenowe. I z tym wrzucił nas do tego jednego worka i niestety dopóki się, oczywiście producentom gier w to, w to, w to graj, bo oni, im wcale nie zależy na tym, żeby żeby coś w tym temacie zmienić. I to jest problem, bo z drugiej strony dlaczego my byśmy mieli płacić mniej? Tak na logikę, nie? No produkt tyle kosztuje. no Jeżeli tyle kosztuje, no to trzeba za niego tyle zapłacić. To, że my jesteśmy statystycznie relatywnie biedakami w stosunku do zachodu, no to to jest inna nie? To, to kogo interesuje. No ale to nie tak zmienia tak, tak. faktu, że, że to jest dla nas problem jakiś tam, nie? Ta siła nabywcza pieniądza, siła nabywcza zotówki i nasza, nasz poziom wypłat, nie? No więc, więc w tym przypadku cena za grę w Polsce jest absurdalna, bo ona po prostu jest nieadekwatna do tego, co my otrzymujemy. Za, za tyle godzin pracy otrzymujemy produkt czysto rozrywkowy, który, który jest zupełnie luksusowy i, i wiesz, jest strasznie drogi w stosunku do tego, co na zachodzie to jest, prostu, to jest po prostu tak jak u nas by wydać tak jakby u nas wydać, nie wiem, 20 zł, 30 może zagra tak, tak, tak, na logikę, nie? To, to jest ta różnica. Więc masz 20-30 zł albo 200-300 zł, nie? No to, po prostu, no to, no więc, jeżeli patrzymy na to w tych kategoriach, to się okazuje, że z w złotówkach to jest pomysł, który być może yy, pokaże właśnie, jak to wygląda. Może niektórzy ludzie zobaczą tę, tą różnicę. I wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, <śmiech> dopóki my Albo nie będziemy lepiej zarabiać, albo nie będziemy mieli swojej własnej strefy. Tak jak Rosjanie. Rosjanie mają swoją własną strefę. Przepraszam. W Steamie, tak? tak? no w no Steamie mają swoją, swoją strefę. W ogóle nie tylko na Steamie. Oni na przykład na Rodzinie też mają, zdaje się. Był taki problem parę lat temu, że ludzie kupowali sobie klucze. Przepraszam, bo Steam, Steam zdaje się, blokuje tam nie możesz sobie w Rosji kupić klucza, wpisać go w w, w stream, e, są, bo są jakieś są blokady, blokady. Tak, tak są, są. Ale są, na oryginie bardzo... parę lat temu nie było takich blokad. I na przykład ludzie kupowali sobie tam Butterfield'a 3, nie? w wersję ruską, mm -hmm. bo była tańsza i rzeczywiście tam ludzie po prostu kupowali ją u ruskich za, za, za pół ceny i sprzedawali hmm. u nas prawie za pełną cenę, ale jednak te 10-15 złotych taniej. No i Aha. ludzie oczywiście kupowali, nie? Bo, no bo taniej, no nie dziwię się, bo paru znajomych tak też kupiło. A potem nagle się okazało, że, że były różnice w patchowaniu i dla wersji tej europejskiej patche były trochę zawsze wcześniej i nawet były troszkę inne niż tych rosyjskich i w pewnym momencie był taki problem, że oni nie mogli już grać na tych europejskich serwerach ze względu na to, że tam były jakieś problemy po prostu ze synchronizacją, nie? I, i, i był ząk, nie? Także... No jak to mówią, chytry traci dwa razy, nie? Ale no niestety... niestety trzeba, tak uważać, jest, trzeba uważać. Po Także mówię, to jest niby fajna rzecz, yy, no bo czemu mamy tam kur, kursy jakieś i cuda, cuda robić, jeżeli możemy sobie kupić złotówkę. No być może rzeczywiście będzie to o tyle lepiej, że nie będziemy trac, tracić na różnicach kursowych. No to, no to o tyle może być fajnie, ale wcale nie jest powiedziane, że tak, że tak będzie, bo z tym tam już sobie Wiesz. Yy, tą nadwyżkę już tam sobie na pewno zagospodaruje, nie? Mhm. No no, yy, ok, yy, Wojtku, zanim przejdziesz, to może ja teraz coś powiem, swój, yy, mój news, słuchajcie, yy, w sumie news, nie news, yy, w sumie zapomniałem o tym powiedzieć, yy, słuchajcie, grałem sobie w Fortnite'a, cały czas, od czasu do czasu sobie odpalam, no i nie wiem, czy się orientujecie, ale Fortnite zrobiło sobie pewien tryb, Tryb, który jest bardzo podobny w w Player Unknowns Battleground, czyli Battle Royale. Słuchajcie, to jest taka wariacja trochę właśnie z tego puba pub, pub g, pub g, tak eee, chodzi o to, że zostaje, e, jest nas 100. zostajemy rozlokowani w dosyć ciekawy sposób N nie wiem, nie wiem jak się gra w tego player announce ale, ale, powiem jak w, w fortnite to wygląda, po prostu e, jest, wszyscy są 100 graczy jest w autobusie e, lecimy nad wyspą e, i w każdy sobie wybiera moment, w którym chce wyle wylecieć z tego autobusu i w tym momencie tam, nie wiem, w połowie, czy pod koniec, czy na początku po prostu wylatujecie i sobie lecicie i wybieracie sobie tak w locie mniej więcej miejsce, gdzie chcecie wylądować. Później oczywiście odpalacie spadochron, spadochron jesteście na tym miejscu, no i musicie przeżyć, tak? Szukacie jakiejś tam broń, jakiejś naboi, czegokolwiek, żeby się jakoś tam obronić no i po jakimś czasie zmniejsza się obszar mapy po którym możecie chodzić, po prostu jest jakieś kółko i się zmniejsza, no i oczywiście wszyscy się eliminują, zostaje jedna osoba oczywiście Fortnite jest grą w której się buduje i tutaj też można budować ale nie wiem, no nie grałem jeszcze w to tak dużo, żeby stwierdzić, czy to jest jakoś tam w miarę przydatne, nie jest to, może czasami jest przydatne, ale bardziej, bardziej tu bym się skupił na, na tym, że jednak możesz niszczyć dużo rzeczy, no bo w Fortnite masz ten kill i, i możesz prakty praktycznie wszystko zniszczyć, i tutaj akurat to jest bardzo pomocne i ten element bardzo dobrze się sprawdza. No i co? No i, no i walczy się, walczy się całkiem nieźle. Ten, ten tryb akurat teraz już coś tam było, że, że już on normalnie wyszedł. Ja, ja natomiast jak grałem, to on był jeszcze w jakimś tam becie czy coś i, i czasami jakieś tam lagi, czy jakieś takie dziwne akcje były, ale... E, powiem szczerze, że e, w, bardzo fajnie się w to gra bardzo dobrze się w to gra w ogóle e, i ja tam chyba miałem rekord jakiś u, ósmy chyba byłem ósmy albo siódmy, ale to, to, już, to już wie w, ostatni w, wszyscy wszyscy po prostu kampią w ogóle to jest e, fajne, bo kurczę, powiem szczerze, że ja w takich su, survivalach nie grałem, ale jak już jak odpalacie grę jest was stu i po 10 minutach robi, robi was się 20 to powiem wam szczerze, że po tych, po tych właśnie 10 minutach już czuję się taką adrenalinę, że, że jednak chce się przeżyć i robi się wszystko, żeby się przeżyło. Pomimo tego, że ten krąg się zmniejsza i jak się wychodzi za ten krąg, to tam spada życie, więc więc to jest dosyć ciekawe, no już pod koniec to ludzie tylko i wyłącznie praktycznie kampią i, i czekają aż inni um umrą, albo, albo gdzieś tam muszą się poruszyć do, do środka, żeby, żeby nie być za tym kółkiem. Ogólnie dosyć fajny tryb, eee, darmowy, więc jeżeli ktoś ma Fortnite, to oczywiście sobie ściąga i sobie gra w ten tryb i, i jest w porządku. Jestem ciekaw, czy będą do niego trofea. Aczkolwiek podstawka ma dosyć ciężkie, ciężką przeprawę z tym, więc nie ma to żadnego znaczenia. Eee, ja grałem to bardzo przyjemnie, chyba kiedyś sobie odpalę tego Player'em no, z Battlegrounds i zobaczę sobie, jak to wygląda na PCcie ten tryb. No, więc myślę, że to tyle. Jeżeli z moich newsów. Wojtku, Dobra, no to masów, w takim razie, jak już no? mówiłeś o Battle Royale, no to wypadałoby też jakiegoś tutaj newsa wygrzebać o, no no, żeby no, nawiązać. R, r, no? Jest no. produkcja ze studia Outpost Games, która nawiązuje do tego trybu. Grama się nazywać SOS i będzie troszkę inna, troszkę inaczej ma podejść do tematu, zresztą to cały ten pomysł, cała ta idea tych, tych, tego trybu nazwijmy go Battle Royale teraz właśnie jakby tutaj będzie się dopiero nakręcać. Ta moda powstaje, oczywiście to jest fajny tryb, on już jakiś czas temu był sprawdzony, wszystko spoko, ale myślę, że takie najciekawsze produkcje Yy, naj, najciekawsze produkcje to albo się właśnie teraz rodzą, albo będą będą yy, niebawem, zresztą Player PlayerUnknown's Battleground udowodniło niedawnie yy, to, że to jest bardzo duży popyt na no to, ponieważ niedawno yy, pobili wszelkie możliwe rekordy, jeżeli chodzi o ilość graczy online, pobili każdą inną grę na Steamie, także już, są, już byli na piedestale i myślę, że ciężko będzie ich z tego piedestału zrzucić no, ale wracając do tego SOS. SOS ma polegać na tym, że tutaj nie będzie to jakaś taka bardzo duża, bardzo duża produkcja, może produkcja będzie i duża, ale nie będzie bardzo dużego zespołu, powiedzmy, lądującego gdzieś tam na jakimś obszarze, bo będzie to tylko 16 graczy. I tych 16 mm -hmm. graczy ma wylądować na jakiejś bezludnej wyspie i tutaj będzie przetrwanie nie tylko polegało na tym, żeby wyeliminować innych, ale żeby po prostu przetrwać Różnie, również inne... Przepraszam przepraszam, mm -hmm. jestem trochę preziemiony, żeby przetrwać również inne m, jakieś tam niebezpieczeństwa i zagrożenia typu podejrzewam, nie wiem, jakiś aligator wkręcający się w kostkę albo tam jakiś jakiś wąż m, łapiący łydkę i tego typu rzeczy, także myślę, że może być fajnie, myślę, że to będzie całkiem spoko e, rozgrywka ma trwać 30 minut i w tym czasie ma się wszystko zakończyć więc m, więc no jest to jakiś tam ciekawy pomysł, akurat są zapisy do bety na oficjalnej stronie, newsa znajdziecie u nas, SOS chce namieszać na rynku Battle Royale, tak się nazywa news, wpadnijcie i tam znajdziecie linka do oficjalnej strony, gdzie można się zapisać na właśnie na betę. Fajnie, fajnie. Są takie momenty, gdzie widać, że jakiś tam gatunek zaczyna święcić triumfy. ono oczywiście ma swoją górkę, a potem, potem spadek, ale myślę, że my dopiero się po tej górce wspinamy. Na pewno z tych wszystkich gier, które tutaj są na horyzoncie, jedna budzi najbardziej moje zainteresowanie i bynajmniej jest to PLN z Battleground. Raczej chodzi mi tutaj o Escape from Tarkov. Może to nie jest dokładnie to samo, może tutaj nie chodzi o ten tryb dosłownie taki, nazwijmy go umownie właśnie Battle Royale, tylko raczej chodzi też o przetrwanie i o przemieszczanie się z punktu A do punktu B, też chodzi o ewakuację, także jakby jest to podobne, ale nie do końca, natomiast on jest troszkę bardziej... Hmm chyba w moich klimatach, taki trochę stalkerowski, trochę bardziej, bardziej, nie wiem, realistyczny, ponury, nie wiem, zobaczymy. Na niego czekam, też można już sobie kupić w zasadzie tego sklepu tarkow. Także tutaj na tym, na tym ryneczku tego typu produkcji dopiero ZOBOWA się rozpoczyna. A <śmiech> powiedziałbym jeszcze, tak, na szybkości, o tym, co zostało na Steamie e, wprowadzone. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że potrzebna. Steam, jak zapewne większość wie, umożliwia również ocenianie gier. Ale ocenianie tych ty gier polega na tym, że daje się im plus albo minus, tak? Czyli dajemy łapkę w górę albo w dół, czy nam się podoba, czy się nie mhm. podoba. I to wszystko. To jest oczywiście bardzo ułomne i jak dla mnie mega słabe. Ja bym w życiu czegoś takiego nie wprowadził, bo to po prostu... Bo to po prostu jest oddanie kontroli chaosowi i tłumowi, motuchowi, że tak powiem. Z całym moim szacunkiem oczywiście dla, dla społeczności graczy. Ale gracze to są że tak powiem, jak to mówią, łaska łaska pa, pańska na pstrym koniu jeździ i ten yy, i ten pstry koń to jest właśnie ta łapka w górę, w dół na stymie i to powoduje różne problemy, na przykład okazuje się, że gra może być bardzo dobra, może mieć na przykład po premierze mnóstwo pozytywnych ocen yy, ale producent powiedzmy wydał inną grę, która jest już nie tak dobra i ma pewne błędy i gracze, żeby wymusić jakby na na producencie żeby on tam coś naprawił albo zrobił po ich po ichniemu myśleniemu i, nie... i tak dalej to sam się <klusi> plączę w języku ale chodzi mi o to, że gracze próbują coś wymusić, coś próbują wyhaczyć dla siebie, coś próbują zaszantażować. No i niestety kończy się tak, że oni to jedynym tak naprawdę sposobem wywarcia jakiejś presji na tym producencie czy na tym wydawcy, to jest właśnie te oceny tych gier. I nagle gra, która ma same pozytywne oceny, albo, albo na przykład, nie wiem, tam bardzo pozytywne i pozytywne, nagle w ostatnim okresie ma same niskie, bardzo niskie nie oceny chociaż sobie na to nie zasłużyła. No i y, to jest właśnie efekt tego, że ludzie mówią, aha, no to my ci teraz pokażemy, no i tam łapki w dół i, Aa, bo tam coś tam, o, kurwa, nie? No sorry, mm. ale to jest słabe i Steam nie zamierza rezygnować z tego trybu, z tego trybu, przepraszam, z tego trybu oceniania, nie, zamiera, nie zamierza odbierać tutaj graczom tej możliwości, Natomiast postanowił wprowadzić taki system, w którym bardzo wyraźnie i czytelnie jest pokazane na osi czasu, w postaci słupków, kiedy ta gra miała pozytywne recenzje, kiedy negatywne, ile tych pozytywnych, ile negatywnych. No i w ten sposób jakby ma to pokazać, że gra, powiedzmy, rok po premierze, która do tej pory wszystko było super, nagle ma... Miliard negatywnych ocen, nie? No i z czego to wynika, tam już można sobie przeanalizować. To jest fajne, to jest bardzo fajna rzecz. Myślę, że bardzo przydatna, myślę, że bardzo potrzebna. Tutaj Cardi akurat z redakcji kolega, jako przykład dał Firewatcha, który był całkiem udaną produkcją, ale ze względów na różne tam okoliczności inne, gracze postanowili się zemścić. Niestety, tam gdzie oddajemy głos graczom, tam będą takie sytuacje, dlatego że gracze, oni, oni myślą egoistycznie, co jest naturalne. To absolutnie trudno im to tutaj mieć to za złe, ale no tak myślą, tak? Ja też jako gracz myślę egoistycznie. Jeżeli mam jakikolwiek. Nie mam żadnych innych alternatywnych narzędzi, żeby tu wywrzeć, no bo wiem, że wyślę maila, to on tam <śmiech> nic nie zdziała, a tu mu napiszę w internecie, o jaki tu jesteś zły, nie? No to, no to wiadomo, że to nie jest. To, to jest niestety taki nieprecyzyjny strzał, że tak powiem, ze strony tego gracza, ze strony tego, tego producenta. Ponieważ no, on szkodzi, ale nie do końca realizuje to, co by chciał ten gracz osiągnąć. I teraz w momencie, w którym. Mamy takie mechanizmy jak ten na Steamie albo mamy metakrytyki. No widzimy, jak to działa, tak? Kiedy są świetne gry, ale ludzie myślą krytycznie bardzo i on na przykład, nie wiem, ocenia grę 1 na 10, nie? no bo jeden na 10, bo mu się nie podoba, tam coś mu się nie podoba, jeden na 10 i koniec, nie? To jest i, i to strasznie zaniża, więc te, te takie te takie metadane są niestety bardzo nie czy nie metadane, tylko takie dane globalne big data powiedzmy takie gamingowa nie sprawdza się w praktyce i nie, nie powinniśmy specjalnie jej zawierzać raczej myślę, że nadal jest są potrzebni ci rzemieślnicy w postaci różnych recenzentów, którzy to robią albo przynajmniej chociaż sobie sprawdzić gdzieś tam na, na, na streama jakiegoś, nie? Od jakiegoś streamera czy gra podchodzi czy nie podchodzi bo jak będziemy tutaj się kierowali ocenami ze Steama albo z metakrytyka, to niestety możemy bardzo wiele fajnych gier pominąć, bo po prostu ktoś tam dostał sraczki Z powodu takiego czy innego. I, i tyle. Coś chciałem powiedzieć, ale Wo Wojtku, tak, ja, ja chciałem ci powiedzieć, to, co, to w takim razie le lepiej, żeby oni ocenianie, tak jak na Facebooku, masz? Przepraszam, możesz powtórzyć, bo coś cię przeżywało. E, czyli dobrze by było, jakby było ocenianie, tak jak na Facebooku? Mówisz, że od 1 do 5 na przykład, tak gwiazdki, coś nie, takiego? Nie, nie, nie. Bardziej mam na myśli lubię to albo komentarz. Nie, nie, bo komentarze też są, tam są, zawsze są, jest możliwość komentowania. No okej, okay, ale... no ale, ale ko komentarze y, na Facebooku nie masz y, tak, że wiesz, że one są na przykład na czerwono i są złe, albo na zielono są dobre tylko po prostu masz, lubię to, czyli polubienie gry, że gra jest dobra, ewentualnie komentarz a, w ten, w ten sposób. Nie, to też by się nie sprawdziło. No, no ta, tak jak Facebook robi, jak, jak ktoś ci coś wrzuci, to nie możesz tego nie Ale lubić, tak? Wiesz, no, Facebook Czy coś do innych rzeczy, a z tym do innych. Wiem, wiem, o, oczywiście, tylko, że je, je tutaj, jeżeli coś, jest, coś ci się nie podoba, to nie możesz za bardzo... Rozumiem, ci o chodzi tym, o to, żeby wiesz, nie było no, tej opcji łapki no. w dół, tak? Na takiej zasadzie łapki w dół, dokładnie, żeby nie było łapki w dół i czy to by coś zmieniło w tak zmienić by zmieniło, pytanie wydaje? czy na lepsze pytanie czy to też byłoby czy to byłby dobry mechanizm, też mi się nie wydaje, wiesz ja tutaj widzę troszkę inny problem, to znaczy ja jak najbardziej jestem za tym, żeby gracze mogli sobie komentować bo to by przecież był absurd, żeby nie mogli i i jak no, najbardziej jestem sobie, no. za to, żeby sobie mogli oceniać. Oczywiście. Problem polega na tym, że, że w tym momencie, kiedy Steam jest platformą już tak ogromną, że oceny ludzi, którzy się niekoniecznie muszą o tym znać, Albo niekoniecznie. Często się w ogóle nie znają. Albo często podejmują decyzje, bo są na przykład cholerykami. Albo są po prostu ruskimi dzieciakami, którzy uznają tylko Counter-Strike'a, tak? A każda inna gra jest już zjebana na przykład. Oczywiście ja teraz koloryzuję, ale chodzi o to, że jeżeli odda się ocenianie ta ludziom globalnie, jak w demokracji, to nigdy z tego dobrego nic nie wyniknie, dlatego że to, no nie, bo to uderza no. w, w tych producentów. I są takie sytuacje, gdzie to jest bardzo fajne, jasne. Oczywiście, w mm. momencie na przykład, kiedy Warner Bros wy, wy, wypił się totalnie na, na Pecetowców, to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie OK, tak? Bo gracze mieli tą możliwość pokazania Warner Bros., że, że jak tak, no to my was tutaj bojkotujemy. I faktycznie zaczęli bojkotować. Faktycznie oceny leciały na na szyję i oni chyba dopiero pod tym wpływem na przykład powiedzieli, że jednak zrobią tego patcha do tego Mortala, że jednak poprawią tego Batmana, nie? A mieli na to wywalone, mm -hmm. dopóki gracze nie pokazali tej swojej siły. I to jest dobre w pewnym sensie. No, bardzo dobre. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony jest mnóstwo gier, które nie zasługują sobie na na taką krytykę, na taką negatywną ocenę, a już na pewno i na takie skrajności, gdzie wiesz, jeżeli ktoś chce, mhm. masz tylko dobre, niedobre, nie? No i teraz, jeżeli chcesz dać coś zasugerować komuś, no to dajesz niedobre. I nagle masz tam są jeszcze te mieszane, recenzje jakby są bardzo pozytywne, bardzo pozytywne, mieszane, tam negatywne w większości negatywne, nie jakoś tak. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale e, powiem Ci, że ja e, fakt, fakt, faktem czy, czytam te recenzje na Steamie, bo one są dosyć ciekawe. E, szczególnie, że mamy je w różnych językach, więc mamy też polskie recenzje, nie, nie same angielskie, co, co jest fajne. Ale powiem Ci, że ja się nie sugerowałem nigdy. Znaczy, może, może takie pierwsze wrażenie, że patrzę, o Boże, ma tyle tych łapek w dół, o Boże, jest beznadziejna. Ale nawet jak sobie tak pomyślę i nawet jak się zastanawiam nad tą grą, to i tak będę chciał przeczytać te komentarze i tak, po tych tak, komentarzach tak. jestem w teorii, wiesz, stwierdzić, czy jednak chcę ją spróbować, czy nie, bo sama łapka w górę czy w dół nic mi o tej grze nie powie, nie wiem, nawet gdyby miliony to, dawa, to dawało, Zgadza ja się, chcę to bardziej, konkretny powód, w w czy, czemu mi się to podoba, no mów. Tym bardziej, że ludzie dopiero w komentarzach tak naprawdę coś tam sensownego napiszą. Dokładnie. Ale mhm. czasami piszą głupoty. I wiesz, jak ja na przykład widzę, bo to mnie najbardziej rozbraja chyba, nie? Jak widzę koleś na przykład, nie? Gra beznadziejna gra, strata czasu, ostatni patch w ogóle wszystko zepsuł, ta gra jest do dupy, nie grajcie w to. A pod spodem na przykład jakiś tam nie wiem, olololo 2004 i tam jest na przykład 400 godzin w tej grze, nie? Mhm. No to Przepraszam, no ale. Nie, sorry, no. nie? No to wiesz, no to nie. gdzieś tu się rozmijamy z sensem. No to jeżeli gra jest taka zła, to 400 godzin w niej spędziłeś, no przecież to się kupy nie trzyma. Nie? Aha, czy ty możesz e, sprawdzić e, danego użytkownika? Tak, tak? Ka tak, każdy jest oznaczony ile w tej grze spędził czas, nie? Aha. I są ludzie, sposób. którzy, wiesz, spędził pół godziny w grze, Dzień, już jest nie. negatywna ocena, nie? Aha. albo, albo pozytywna, to tak samo jest głupie jak i ta negatywna po pół godziny grania I wiesz, mhm. i to jest, dlatego mówię, ja nie jestem przeciwny, bo ludzie muszą mieć, wręcz to by było okropne, gdyby nie można było poczytać komentarzy, albo to, bo to, to się naj, najwięcej ogrze dowiesz, tak? Jeżeli przykładem niech będzie Mankind Divided Deus Ex, nie? Ostatni, gdzie mhm. w komentarzach mhm. wyszło bardzo dużo błędów, problemów tej gry i te łapki były w dół uzasadnione, jasne. Hmm. Problem polega na tym, że nie zawsze one są uzasadnione i, i, tego mechanizmu oczywiście nie można tak zrobić, że no, a tutaj damy możliwość ludziom, a tam nie, bo to jest bez sensu. No nie, no, albo się bierze to z całym dobrodziejstwem inwentarza, taką demokrację, albo się po prostu to ukróca. I ja myślę, że problem jest w, w, w tym, tutaj, w tym, co powiem teraz. Problem polega na tym, że Steam jest platformą sprzedażową. Hmm. I jako platforma sprzedażowa, powinna się trzymać z boku i dystansować się od y, op, oceniania takiego krytycznego. Y, jasne, zaraz coś powiem. no przecież wszędzie są na tych różnych sklepach są te, te oceny i g, ludzie mogą sobie oceniać. Może i tak, ale gry... Ale wszędzie są gówno warte. Ale gry zazwyczaj są gówno warte, to prawda. Ale hmm. gry są bardzo sub, odbierane subiektywnie. I budzą mnóstwo emocji. To jest tak jak film, tak? Jednemu się podoba taki film, drugiemu inny, i teraz, a może ocenić wszystko i tak dalej, bez sensu. Więc z tym jako platforma sprzedażowa powinien się od tego troszeczkę, troszeczkę odsunąć mimo wszystko, nie sugerować graczom, niech sobie komentują, jasne. Ale jednak ja bym te łapki w dół i w górę tutaj. Yy, tutaj yy, sobie podarował. No ale to jest tylko moje zdanie, bo ja po prostu uważam, że niestety bardzo wiele szkód to czasem robi yy, i no i tyle. I czasami dobre gry mają mieszane oceny, zupełnie niezasłużenie, bo coś tam, tak, bo, jest, bo już jest na przykład, patrz, 1.06 i tam dalej, i tam ten bud mu się tam, nie, na przykład przesuwanie albo tam, nie wiem, coś tam się dzieje. Płotka, na przykład weźmy sobie Wiedźmina, tak, trzeciego Podka, która po prostu potrafiła robić takie rzeczy, i chyba nadal nawet po tych wszystkich paczach jeszcze czasami robi ze numery, ale, ale bez tego paczewania to ja płakałem łzami po prostu ze śmiechu, bo tam były fenomenalne rzeczy, z które ona robiła, nie? Jak na przykład na plecach pływała po jeziorze, nie? Albo coś takiego, to było świetne. I, ja i, nie ogarniam i... tego fenomenu, bo mi nigdy nic nie odjebała ta moja podka. No jest w ogóle... No może, ale mi zrobiła takie numery, że po prostu, naprawdę, na screeny mam nie, gdzieś tam po, takie, że. że no i wiesz, i są gry, gdzie się to wybacza, a są gry, gdzie się tego nie wybacza i to już jest bardzo subiektywne. I tak jak mówię, platforma to jest zbyt duże pieniądze dookoła tego są, żeby, żeby... Hmm. no widzisz, bo ja też nie chcę stanąć tutaj na takim stanowisku, że nie odebrać graczom tam możliwość no przecież to oni są konsumentami, oni mają prawo, święte prawo to oceniać ale nie podoba mi się to, bo wiem, że jako producent y, gry, gdybym zrobił świetną grę która naprawdę nie ma żadnych większych błędów, problemów i wad ale na przykład w multiplayerze byłby problem z balansem jakichś tam jednej czy dwóch postaci, załóżmy hipotetycznie, tak? I jest ten problem z tym balansem, no i teraz próbujemy coś z tym zrobić, ale, nie wiem, technikalia w jakiś sposób na to uniemożliwiają, a gra jest świetna pod względem singla i, i w zasadzie na singiel przeznaczona, a teraz nagle jakaś grupa się uprze, stu osób i zacznie mi pisać negatywne komentarze i wszystkie ostatnie będą oceny negatywne, tak? Wchodzę sobie na Steam, a tam mam ostatnie, najnowsze recenzje w większości negatywne. Nie? Bo jakaś tam grupa mhm. się skrzyknie i powie, ej, tu, jak to można tak tolerować, nie? Po prostu są dobre tego strony i złe strony. Wydaje mi się, że Steamowi nic by się nie stało, gdyby uniemożliwił takie ocenianie, ale to już zaszło za daleko, więc z tym z tego nie zrezygnuję. Ja tylko subiektywnie uważam, że gdybym ja był, powiedzmy, liderem takiego projektu, to wiem, że jak bardzo trzeba uważać na opinię publiczną, nieprofesjonalną, że tak powiem. Nie? Mm -hmm. No tak. Dobra, Wojtku, na razie to zostawmy Rafale. Ty jeszcze na zakończenie chciałeś coś, jakąś wiadomość nam przekazać? O Terminatorze. No, co tam z nim jest? Wiem, że Arni chyba chce wrócić. Albo wrócił, to, albo wrócił. To, że wiesz, będą kręcili szóstkę, że Arni oczywiście chce wrócić, ale nie tylko Arni, mhm. ale też gwiazda yy, pierwszych dwóch części. Sarah Connor, oryginalna. A, no, no, no, tak, tak, tak, no. I Cameron ma nie uznawać niczego, przy czym nie pracował za Kanon, czyli cały Genesis i to wszystko, co było jeszcze w poprzednich dwóch częściach, czyli Trójce i Czwórce też ma pójść w niepamięć, no więc... Ciekawe. Jest to ciekawy całkiem zamysł. No to taki tylko krótki niusik, który mi mm -hmm. gdzieś tam wpadł. Był, okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, to jedziemy dalej, jedziemy szybko do sprzedaży, więc słuchajcie, w co, co zostało, co się zajebiście sprzedawało w ostatnim tygodniu w UK. Czyli pierwsze miejsce ma Destiny 2, a drugie miejsce to jest premiera Project Cars 2 wyszedł. W, w ogóle wam powiem zaraz ciekawostkę o tym. Trzecie miejsce ma NBA 2K18. Czwarte miejsce ma Provolution Soccer 2018, które właśnie ściągam. Piąte to jest Pokémon Tournament DX. szóste to jest GTA 5, Siódmy jest Crash Bandicoot. Ósme jest Uncharted, dodatek do Lost Legacy. Dziewiąta jest Forza 3 i dziesiąte, dziesiąte jest Leg Wars. Słuchajcie, Destiny mocno-mocno na pierwsze miejsce, no ale to, to, tego mogli, moglibyśmy się spodziewać. To będzie dosyć długo forsowane do momentu, w którym nie wyjdzie, nie wyjdzie FIFA. Wy, FIFA wyjdzie w tym tygodniu, więc pewnie już za tydzień, no, za dwa tygodnie, jak nagramy odcinek, to na pewno FIFA będzie na podium i to przez dłuższy czas. Słuchajcie, Project Cars. Project Cars 2 wyszedł, mieszane uczucia, ale ja powiem wam dosyć fajną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że oczywiście gra jest na blu rayu więc zajmuje 50 giga i wyobraźcie sobie, że day, day, One Day Patch do Project Cars to jest 45 giga więc na waszym dysku trafia 95 giga, żeby pograć w Project Cars 2, przy czym 45 to musicie jeszcze ściągnąć ostro, naprawdę ostro mogli się pokusić o tą drugą płytę a nie zacebulowali i dali tylko jedną Fakty, tak czy siak gra zajmuje prawie 100 giga no, ale... ale tylko takie, taka mała rzecz. To wiesz, że jak się na przykład pobiera patch, to często nadpisuje pewne rzeczy, i wcale nie musi być tak, że będzie dodatkowo 45GB, po prostu będzie inne 45GB. Wcale eee... nie jest tak, Sum... że on musi się suma... instalować 45GB na dysku. Summa. Dobrze. Suma sumarum, po tym wszystkim macie prawie 100GB zajętego miejsca na konsoli. No, ostro. To nawet no, ostro. więcej niż, ostro. niż GTA 5 dokładnie, ale to tak też z ciekawości jak Bioshock wyszedł Collection, te trzy części to on w ogóle wyszedł na dwóch Blu-ray'ach więc jak kupiliście grę to mieliście Blu dwa Blu-ray'a, no, no ale to były w sumie trzy gry też i na tych trzech grach to też było około 100, 100 giga tam chyba było 85 albo 90, no ale to były trzy gry, a tu jest jedna, która zajmuje prawie 100, no, to tylko taka, tak w ramach ciekawostki e, gra jest dosyć średnia no ale spoko mnie wkurzał dosyć mocno ten tytuł tylko tym, że wyobraźcie sobie, że Project Cars 1 to była opcja kickstarterowa i on, im to wszystko wyszło i po w sumie jakimś tam sukcesie tej jedynki. Oni weszli znowu na Kickstartera, żeby, żeby wypuścić dwójkę, co już dla mnie jest słabe. Um, no, myślę, że i tak, by wypuścili i tak, ale przynajmniej mają taką bazę użytkowników, którzy na, pe który, którzy na pewno to wzięli i kupili, tak? I, i sobie grają. E, dobra, więc to, to tyle, jeżeli chodzi o naszą sprzedaż. Słuchajcie, jedziemy do naszych dwóch gierek. Wojtek, ty chcesz o swoim czy ja o swoim bez różnicy mi to. Wiesz co, póki jeszcze mam głos, że <grafię> no. powoli jest coraz gorzej, abs to może zacznę, jeżeli pozwolisz. Yy, troszkę absorwerze, to nie jest, nie będzie to jakaś strasznie rozwlekła gadanina, dlatego że yy, dlatego, że to też nie jest strasznie rozwlekła gra. Mm -hmm. Troszkę na początku żeśmy się tak powygłupiali, bo ty tam mówiłeś co, do czego to jest podobne, ja mówiłem, że absolutnie Jasne, że tam trochę wprawdy w tym było co mówiłeś, ale, ale de facto niewiele. Dzięki, dzięki. No. Bo, bo czymże, jest, czymże jest ten absorber? Może zacznijmy od tego, kto, kto kiedy i za ile. Kto to jest dokładnie Studio Slock? Wydawcą jest Devolver, grę można kupić na Steamie za 30 euro. Czy warto? Jednym zdaniem jeżeli lubisz chodzone bijatyki i jara cię szlifowanie tam skilla, a z drugiej strony niezbyt skomplikowany sposób walki, to czy znaczy on jest skomplikowany i nieskomplikowany, to ja oczywiście do tego zaraz, zaraz przejdę. To myślę, że tak. myślę, że to jest Ej, fajna w, Wojtku, tu, jest, tu już ci muszę przerwać. Ty powiedziałeś jednym zdaniem, tak? A ty chyba powiedziałeś ich pięć albo sześć. Ale ja używam przecinków, także. Się... Oczywiście, no to no, jest świetnie. To esej możesz napisać w jednym zdaniu. Okej, okay, dobra. No, no spoko. Także, także przepraszam, zdanie. Tak z mówisz i mówisz zmierzony. i mówisz, no. Yy, w jednym więc zdaniu. Tak, więc, mhm. yy, więc teraz do, co, co do szczegółów. Zacznijmy może od, tak na początek, żeby to mieć ze sobą. Oprawa audiowizualna jest na takim poziomie przyzwoitym, ale bez fajerwerków. Jeżeli chodzi o grafikę, ona jest taka dość uproszczona wszystko jest z takich specyficznych, w specyficznym takim stylu trochę bryłowatym trochę takim uproszczonym, ale bardzo fajnym. To znaczy to całkiem fajnie pasuje do tego świata, w którym się poruszamy. Więc nie jest to grafika, w której będziemy się zachwycali nad jakimiś tam szczegółami zbroi czy, czy klingi miecza i tak dalej, tak? Bo są tam miecze, chociaż się trochę nabiłem, że nie ma. Są też, ale są raczej dodatkiem do koszucha niż, niż yy, esencją tej gry. Yy, więc nie będzie tam żadnej szczegółowej grafiki, ale jest całkiem przyzwoita, sympatyczna yy, wizualizacja tego, co tam się dzieje. Mhm. I nic dziwnego, bo w grze nie chodzi o to, żeby tam nie wiadomo, co oglądać, tylko chodzi o to, żeby walczyć. To jest gra po prostu na pierdolanka, chodzona, yy, bijatyka i tyle. Więc tutaj, więc tutaj przede wszystkim skoncentrowali się twórcy na tym, żeby sam ten mo mod moduł walki był fajnie zrobiony, a grafika to jest w takiej grze zazwyczaj sprawa drugorzędna. Jasne, jest, można porównać z jakimś For Honor i tak dalej, ale wiecie, to z, For Honor to jest gra, studia, które wzięło za to jakieś horrendalne, absurdalne pieniądze i jeszcze do tego zjebało netcode. <śmiech> troszkę, a, no. a tutaj jest to jednak studio, którego to jest, zdaje się, pierwsza gra. Oni, oni jakby tutaj jakby zaczynali od tej gry. Mhm. Więc, więc troszkę nie te budżety, nie te firmy i tak dalej. A mimo to gra się gra, tak jak wcześniej powiedziałem, jest sympatyczna. jeżeli chodzi o prawe audio, uf, mech, takie tam, no normalne, nie? Tam dźwięki, okładania się po różnych częściach ciała są normalne i muzyka też jest, muzyka jest całkiem przyzwoita, fajna. E, także, także to tyle w tym temacie i teraz przejdźmy do, do jakby tego, co jest esencją samej gry. To znaczy, z gra można powiedzieć, że na czym to polega? Otóż jesteśmy takim Budzimy się nagle, albo budzimy się, no jakby naszą przygodę zaczynamy w takim momencie, w którym z tłumu bardzo podobnych do nas z jegomości wyławia nas jakiś taki nito mistrz, ni to cholera wie kto, i daje nam maskę i my teraz zakładamy tą maskę i nagle idziemy, jesteśmy w jakimś świecie, w którym szlifujemy swoje umiejętności walki i jakby dążymy do tego, żeby zostać takim czymś w rodzaju wybrańca jakiegoś takiego... Jednego z wybrańców, może nie wybrańca tego jednego, jedynego, ale... Jednym, żeby zostać jednym z wybrańców. Jakichś takich ala strażników, czy czegoś, czy, czy absolwerów, no właśnie. Mhm. I, I tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. Fabuła jest trochę mętna. Kiedy mówię trochę, to w zasadzie kłamie, bo jest bardzo mętna i nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi do końca. Ponieważ jest tam jakiś ogólny zarys, jest całkiem to sympatyczne, ale brak szczegółów. Także do końca nie, nie zrozumiemy nie mamy, znaczy ja nie miałem takiej motywacji, tak, yy, szedłem do przodu, bo taki był cel tej gry, ale ale czy mnie tam coś gnało, czy, czy ja miałem takie poczucie, że muszę się na przykład pospieszyć, ja, po, po, dawam taki przykład, kiedyś była to, chyba to było w Baldurze Dwójce, w Baldur's Gate 2. Tam była taka akcja, że tam trzeba było kogoś uratować, nie? I ja jeszcze taki, wtedy byłem taki, no, nieogarnięty w tych grach tak do końca, tam, lubiłem sobie pograć, ale wiecie, no, to tam nie, nie aż tak. I ja się strasznie przejąłem tym, że ja muszę się pospieszyć. I tam po prostu przyszedłem tego Baldura tam w Trymiga, bo, no, bo olałem te wszystkie poboczne quest i tak dalej, bo po prostu, no, ja tu nie mam czasu, nie? Ja tu się spieszę i muszę, halo, halo, muszę kogoś uratować, nie? Więc to była motywacja, tak? Dlatego w Altura przechodziłem dwa razy, za pierwszym razem w trybie ratunku i tam jakiegoś poważnych series biznes a za drugim razem dopiero zrozumiałem, że nie muszę się tak spieszyć, że spokojnie, że przecież tutaj można zrobić sobie jednego czy drugiego questa. W Absolverze w ogóle nie ma takiego czegoś poczucia, że tam gdzieś trzeba nagle iść. Po prostu kręcimy się trochę w kółko i kiedy mówię kręcimy się w kółko, to też nie, nie przesadzam, dlatego że to jest gra rzeczywiście, w której się kręcimy w kółko. Polega to na tym, że wychodzimy z takiego huba i mamy nagle otwarty świat, ale nie ma żadnej mini mapy, ani zwykłej mapy nawet, jest po prostu świat w miarę otwarty, znaczy on jest otwarty, ale takimi tunelami, no jakby to powiedzieć. Są pewne lokacje połączone pewnymi tunelami, w nich się poruszamy, ale to nie znaczy, że nagle możemy iść i zrobić cokolwiek. Po prostu zwiedzamy kolejne lokacje, mniejsze lub większe i w tych lokacjach prowadzimy kolejne pojedynki. Gra jest do ukończenia, a w zasadzie jak się ktoś uwinie, to chyba w 5 godzin, tak mniej więcej, można sobie ją przejść. Jak ktoś nie ma takiej orientacji w terenie ja, jak ja, no to może 7, no bo trzeba jednak tam pobiegać po tych, po tych lokacjach, trzeba kogoś poszukać, często się gęsto się w mordę oberwie, no i trzeba zaczynać tą przygodę znowu od respawnu. Więc trochę tu jest tego, tej tułaczki takiej. I czasami to może męczyć. Dlatego dobrze, że taka jest krótka. Dobrze, że ona nie trwa na przykład 15 godzin, bo by żaden normalny tego nie zdzierżył mhm. tak długo. A te, te, te 5, 7 godzin to jest tak, tak w sam raz można powiedzieć. Można pobiegać trochę tam poćwiczyć. I teraz, o co, jakby, na, na czym polega sama zabawa? No, biegniemy, mamy tam jakiegoś swojego wewnika. Na początku wybieramy mu styl walki, taki ogólny. Yy, znaczy styl, jakby takie jego preferencje, tak? Czy on jest na przykład bardziej taki silniejszy, ale trochę mniej zwinny, a może właśnie bardziej zwinny, a trochę tej siły ma mniej, a może jest właśnie szybki i tak dalej. Takie kombinacje różne, nie? I no i widzimy sobie w świat i tam podstawowe ataki, jakieś walki i tak dalej i poprzez toczenie kolejnych pojedynków, czy to z npc NPC-ami, czyli tam komputerowo sterowanymi przeciwnikami, czy to z y, rzeczywistymi graczami, bo tam w każdej lokacji się spałni chyba z pięć osób maksymalnie. No i jak go natrafisz na swojej drodze, to się możecie tam bić, możecie sobie współpracować, to już nie ma zno... znaczenia. Możesz robić co chcecie, nie? <śmiech> możesz go pokonać, możesz, możesz tam z nim, cokolwiek. Yy, I to jest fajne, nie? Bo to tak nie wiadomo, nie? Widzisz jakieś gościa i się zastanawiasz, czy zaraz będziesz się z nim układał po ryjach, czy może jednak coś tam razem zrobicie. Tego nigdy nie wiadomo, różnych ludzi się tam napotyka, ale właśnie przez te kolejne toczone pojedynki my uczymy się dopiero ciosów, tak? Czyli jeżeli ktoś na początku mamy ten podstawowy zestaw, no jakieś tam boksnięcie, kopnięcie, podstawy zupełne, a potem nagle mamy już bardziej zaawansowane ciosy, tak? Bo ktoś ileś razy ten NPC nas zaatakował, czy ten gracz zaatakowali nas jakimś tam powiedzmy już Mawashi Geri, jakieś tam kupnięcie z obrotu i tak dalej i nasza postać się tego uczy. Jeżeli wygra pojedynek z tym gościem, to wtedy się uczy. Jeżeli przegramy ten pojedynek, to to, to, to, to jakby to, co żeśmy w tym pojedynku mieli szansę się nauczyć, jest resetowane i nie jest zliczane do naszej puli doświadczenia. No i Przemierzając te kolejne lokacje, tocząc to kolejne pojedynki, uczymy się coraz to nowych ciosów i z tych ciosów budujemy swoje zestawy kombosów. I to jest bardzo fajna mechanika. Bardzo, naprawdę, tu trzeba pochwalić, <coughs> tu trzeba pochwalić studio, bo zrobili ciekawą rzecz. Otóż zrobili bijatykę, w której tak de facto, jakby się uprzeć, to w zasadzie zadawanie ciosów polega na naciskaniu jednego klawisza. Naprawdę, autentycznie. No, świetnie. No. no dobra, dwóch, bo jeszcze jest taki jeden atak jakby można powiedzieć taki specjalny. Tylko, że Seng polega jakby ten, ten clue polega na czymś zupełnie innym, bo my najpierw musimy zbudować kombosa, którego będziemy mogli zadać przeciwnikowi, żeby on tam się sensownie sensownie składał i i oczywiście oprócz tych zadawania ciosów jeszcze operujemy unikami, jakimiś tam unikami, obrotami, odskokami i takimi różnymi cudami, ale mówię o samym zadawaniu ciosów, o samym uderzaniu. To, to są dosłownie dwa przyciski. Jeden podstawowy, jeden zaawansowany atak. Ale znowuż, to nie jest takie proste, ponieważ, co jeszcze jest bardzo ważne w tej grze? Pozycja. My względem przeciwnika możemy ustawić się na cztery sposoby. Jakby załóżmy, że yy, nie wiem, czy załóżmy tutaj bokserzy, nie. Bokserzy stają naprzeciwko siebie, załóżmy, że obaj są praworęczni, dostają zazwyczaj z lewą nogą do tyłu i z biodrem wysuniętym w stronę przeciwnika, nie? Tak, zazwyczaj, no, albo odwrotnie, No wszystko, wszystko jedno, nie? Chodzi o to, że mają tą swoją pozycję i takie pozycje mamy cztery. Możemy się biodrem do przodu zwrócić do przeciwnika, biodrem do tyłu i drugim biodrem do przodu, lewym biodrem do przodu i lewym do, do tyłu, prawym biodrem do przodu, prawym do tyłu. Brzmi to enigmatycznie, trzeba by to najlepiej zobaczyć, no trudno to oddać tutaj słowami tak dosłownie, ale chodzi o to tak jak chłorang, na przykład w, w, w Tekenie, tak? Też miał te cztery takie pozycje, w mm. których mógł się, mógł się <śmiech> skierować do przeciwnika, to jest dość podobnie. I w zależności od tego, w jakiej pozycji stoimy do przeciwnika, naciśnięcie tego ataku powoduje inny atak. Nie? Czyli to już nie jest takie proste, że sobie tylko naciskamy i tam hura. Tylko musimy pomyśleć, bo za każdym razem ten atak my sobie sami wybieramy. Czyli mamy takie drzewka, mamy takie podzielone na cztery rzędy, po trzy ataki, jak konstruujemy, jakby tak. Mamy cztery rzędy, po trzy ataki. I z, możemy sobie skonstruować, i każdy rządek się zaczyna od jakiegoś, od jakiejś postawy. No i teraz mamy tak, że załóżmy, że jesteśmy skierowani prawym, biodrem do przeciwnika. To mamy jakąś pulę ciosów, które są w tej pozycji zadawane, no i zadajemy go jako pierwszy tutaj sobie w, od lewy w rządku. I ten cios, kiedy go zadajemy, on znowu się kończy w jakiejś pozycji. Jednej z tych czterech. A zatem znowu on się kończy w jakiejś pozycji, więc musimy następny atak zadać, który się będzie zaczynał w tej pozycji, w której skończył się ten poprzedni. Chyba to enigmatycznie brzmi, ale no tak to działa. Tak to działa. Więc konstruujemy sobie takie kombosy i jak się postaramy, to możemy w tych trzech rzędach, po tych czterech rzędach po trzy ataki skonstruować takiego kombosa, który będzie się składał z dwunastu ataków, bo po prostu tak się będzie kończył, tak? Ten pierwszy rządek to będzie się zaczynał w tej pozycji, kończył w takiej, w jakiej zaczynał się będzie następny rządek. I tak lecimy. Trudno to oddać, bo najlepiej byłoby, bo jakbym wam dał pada, to byście, jakbym wam to wytłumaczył, to w mig byście to zatrybili. Jak tak ktoś tego nie wytłumaczy, to tak trochę wymaga tam, o co tu chodzi, nie? Tam trochę człowiek grzebie, eksperymentuje. Jak już się zatrybi, to człowiek mówi, "O, ale fajne. To jest fajne, nie? O i spoko. Więc, y, to jest takie, takie naprawdę coś fajnego. Tym bardziej, że tych ataków jest naprawdę mnóstwo. I są z różnych, jakby takich stylów walki. Więc można sobie zrobić takiego bardziej klasycznego, jakiegoś ala la karatekę. Ale można pójść w stronę takiego, na przykład, bardziej pijanego mistrza. Spoko. To jest naprawdę spoko. I myślę, że tutaj odwalili kawał fajnej roboty, że w taki stosunkowo prosty sposób, oddali bardzo mnóstwo fajnych, fajnych rzeczy. Fajnych ataków i tak dalej. Jasne, że w grze jeszcze do tego wchodzi w grę unikanie, które jest bardzo ważne. Tak? Odpowiednie pozycjonowanie się względem przeciwnika. Czasami trzeba stoczyć z dwoma lub trzema przeciwnikami pojedynek. Więc wtedy bardziej takie zamaszyste ciosy się przydadzą. nie Jakieś obrotowe kopniaki, jakieś takie no, takie cuda, jakieś podcięcia, nie, bo to wtedy większy zakres ciosu no i jest jeszcze, oprócz tego jeszcze można się naparzać jakby takimi broniami typu rękawice jakieś takie napakowane w kolce albo miecze. Tylko, że to działa, ta mechanika działa w ten sposób, że jeżeli idziemy sobie przez, przez mapę i nagle jest miecz, no to możemy go podnieść i używamy go tak długo, aż on jakby nie straci swoich właściwości e, walki, tak? Po prostu w pewnym momencie on jest już zużyty. E, podobnie, ale Oprócz tych znalezionych mieczy, takich, co sobie leżą i można je podnieść w trakcie walki nawet, nie? Tam walczymy i nagle przeciwnik może też podnieść, nie? Tam podnosi, nas układa. Możemy mu go wytrącić, tam go itd. i tak dalej. W momencie, kiedy mamy oczywiście miecz, to są zupełnie nowe sekwencje ruchów, więc te szkoły, jakby te, te układanie kombosów jest nie tylko dla walki wręcz, ale w zasadzie trzy takie sekwencje możemy sobie ułożyć dla trzech różnych rodzajów ataków, czyli dla, dla walki wręcz, to co powiedziałem przed chwilą, ale podobnie, analogicznie robimy z mieczem i podobnie analogicznie robimy z rękawicami, więc na opartego to takich kombosów rodzajów możemy mieć, gdyby one się nie łączyły w całość, tylko każdy by składał się z trzech ciosów, no to tutaj było 12-36, powiedzmy, takich sobie składamy, a tych ciosów jest od groma tam, nie, tych różnych ataków, więc jest co jest czym się bawić, może czasem przeciwnika fajnie zaskoczyć, więc mamy jeszcze te, te bronie, ale oprócz tych takich znalezionych, takich gdzieś, które sobie tam leży, powiedzmy, na, na ziemi, to mamy jeszcze takie, które znajdujemy powiedzmy w jakichś skrzyniach, czy tam po przeciwniku, to są takie nasze, że my możemy się w nie wyposażyć, bo nie znajdujemy je na ziemi, tylko one są nasze, wyposażamy się w nie. I wtedy działa bardzo podobnie, że znowuż możemy ją na moment wyciągnąć, trochę nią ponaparzać, ale kiedy się nam skończy jakby wytrzymałość tej broni, to już nią nie walczymy, ale ta wytrzymałość znowu się powoli regeneruje i powiedzmy za w kolejnym pojedynku już znowu będziemy mogli tego, albo może w, w ciągu dwóch pojedynków będziemy mogli tego miecza użyć. Więc tak działa ta mechanika, co jest całkiem fajne, bo miecze są trochę mocniejsze, a to powoduje, że jednak skoncentrujemy się przede wszystkim na walce wręcz, no to w takich zadawaniu ciosów takich klasycznych. Więc więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o system walki. I teraz znowuż, jeżeli chodzi o te PvP. tutaj Tutaj na swojej drodze po prostu puszując sobie po tych kolejnych lokacjach spotykałem przeciwników tych żywych graczy. Natomiast oprócz tego są jeszcze po prostu zwyczajne pojedynki, gdzie jakby szlifujemy swoją rangę mistrzowską. Czyli wchodzimy w taki tryb medytacji, no i tam wchodzimy sobie na pojedynek na jeden na jeden. Przepraszam, znowu się tutaj rozkaszlałem troszeczkę. momencik, sobie tylko łyka weznę. No i w tym momencie kiedy wchodzimy w taki, szlifujemy sobie kolejne jakby te, te poziomy, no to dostajemy, dzięki temu dostajemy jakby odblokowujemy sobie kolejne ataki, kolejne, kolejne tam sekwencje, bo, bo na początku tych sekwencji ataków ma, możemy tam chyba sześć maksymalnie zrobić, znaczy dwie sekwencje po trzy ciosy, a już kiedy mamy takiego bardziej pod, podlewelowanego, no to właśnie tych sekwencji mamy więcej. Oprócz tego jeszcze zbieramy też ekwipunek po drodze, czyli jakieś znajdźki, jakieś takie, nie wiem, odmasek, aż po jakieś ubrania, stroje. No wygląda to raczej tak słabo, jeżeli chodzi o wygląd, nie ma tutaj... Niektóre są takie bardziej fancy, wiecie, takie, na przykład znalazłem taką jedną maskę, którą założyłem, była całkiem fajna, chociaż statystyki miały średnie, ale wyglądała naprawdę kozacko, nie? Ale jeżeli chodzi o ubiory, takie rzeczy, to to to, to, to, to, nie jest pokaz mody, tak jak w niektórych grach, tak jak w Warframeie przywoływanym dzisiaj albo w Dark Souls hmm. 3, nie? Że po prostu niektórzy to się świecą jak psiejca. Nie, to po prostu jakieś fatałaszki i tyle. Nic takiego niesamowitego. Tak, nie znajdziemy. <śmiech> Czy, i, no i w zasadzie po ukończeniu tej głównej fabuły, czyli po tych 5-6 godzinach grania, w zasadzie możemy wrócić do tego świata no i dalej się naparzyć, tak? Albo przeszkadzać innym tam w zrobieniu fabuły, albo albo sobie biegać, albo im pomagać, ale kto by tam im pomagał, albo sobie robić tam te pojedynki. No i gra też kończy się tak, w taki sposób, że jakby zapowiada możliwość kontynuacji i w taki w dość otwarty sposób. Znaczy nie wiem, może może się będzie można spodziewać jakiegoś DLCK, jakiegoś dodatku, a może po prostu Absolwera dwójki. No, ale to nie mówię, ta fabuła nie, nie jest taka tutaj, że, że wyrwa z butów. Są fajne momenty, ale to są naprawdę momenty, gdzie. I to nawet nie chodzi o to, że fabuła, tylko taki ten świat jest taki intrygujący, bo to o tym nie wspomniałem, że to jest pewien, w pewnym sensie świat apokalipsy. To jest świat, gdzie cywilizacja upadła i bojamy się po takich wymarłych, jakichś takich zrujnowanych, zrujnowanych, przepraszam, jakichś takich miastach, czasami ogrodach, troszkę tam jest, też jest całkiem sympatyczna lokacja bagien. No i tak to wygląda. Więc świat jest fajny, intrygujący, ale bardzo mało opowiedziane. Myślę, że jest tutaj duże pole do popisu dla ludzi, którzy którzy mogliby z tego coś fajnego ukręcić, po prostu mogliby nadać tej grze ducha, opowieści, w tej grze brakuje opowieści, nie? To jest taka chyba jedna największa wada. Więc trzymam kciuki, że Absolver 2 będzie fajniejszy, będzie ciekawszy, ale pamiętajcie, no trzy dychy wiadomo, u nas to jest tam 150 zł, nie. 30 euro, ale czy tam 140 może. to jest dużo za taką grę, to jest autentycznie dużo za taką grę, ale jeżeli uda się ją komuś kupić w takiej rozsądnej cenie, jak za taką grę, czyli myślę tutaj gdzieś o 60-70 zł, to spokojnie. Jak ktoś lubi takie chodzone bijatyki, to przynajmniej na to, no to minimum te 10 godzin będzie się dobrze bawił, minimum, nie? Także, a może, a może i dłużej, nie. Hmm. Czyli jak najbardziej, e, Wojtku, polecasz za trochę mniejsze pieniądze. Tak, za mniejsze pieniądze na pewno warto sięgnąć. Jak będzie na jakichś wyprzedażach albo w bandlu, to już w ogóle nie musisz się zastanawiać, ale, ale jak będzie, a podejrzewam, że będzie w bandlu gdzieś za tą najwyższą półkę, może w ciągu pół roku gdzieś ją złapiemy w jakimś handlu bandlu, gdzie tam powiedzmy 10, za 10 dolarów będzie można, będzie można ją kupić, i wtedy na pewno warto ją wypróbować. Obowiązkowo spadłem. Obowiązkowo spadłem, bo na klawiaturze to nie, nie podchodzić. Nie? nie, no oczywiście no w Wojtek wszyscy gramy na padzie, w się. E, dobra. E, słuchajcie, wszyscy gramy na padzie, ale ja wyjątkowo grałem na myszce. Wyobraźcie sobie właśnie, że miałem, brałem udział właśnie w zamkniętej, nie wiem, czy to była alfa, czy beta wiem, że to była zamknięta, wiem, że już, już nie działa, bo właśnie przy, w trakcie nagrania chciałem sobie wejść, jeszcze popatrzeć, żebym jest tak bardziej na świeżo eee, Tak nowa gra, e, Gearbox e, Software Wychodzi chyba dopiero w przyszłym roku, więc mogłem sobie pograć parę dni w zamkniętą betę pro, Project 1v1, one, one one one, czyli One versus One. No i słuchajcie, co to w ogóle jest? Jest to multiplayer, trochę na kształt Quake'a, trochę na kształt Unreal'a, z tym, że wolniejszy. Z grafiką, która moim zdaniem strasznie przypominała mi grafikę Skilizona. I to jest sobie multi, po prostu PvP, jeden, jeden na jednego. Tak, I, i teraz w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Cała zabawa polega na tym, że mamy sobie jakąś tam postać i mamy sobie karty. I karty to są bronie, karty to są skille, karty to w ogóle jest wszystko, czym będziecie zarządzać i co, nie wiem, co będziecie też zbierać w tej grze. Więc mamy sobie postać z pięcioma kartami. Dwie karty to, jest, to są wasze dwie bronie i trzy karty to są trzy wasze różne umiejętności. No i e, wchodzicie sobie oczywiście do takiego pojedynku, jeden versus jeden, e, coś ala la Quake, e, wolniejszy... I sobie siekacie taki, taki pojedynek. Słuchajcie, on trwa chyba 5 minut, z tego co się, co pamiętam. Te mecze trwały po 5 minut. E, no i, no i co? No i polujecie na siebie. E, mapy są stosunkowo małe kilku poziomowe, ale, ale stosunkowo małe, no wiadomo jesteś tylko ty i jest twój przeciwnik no i po prostu robicie wszystko żeby, żeby w to żeby zlikwidować przeciwnika po prostu to jest match 1 na jednego i teraz tak w momencie, w którym wygracie ten mecz, dostajecie zajebistą skrzynkę z zajebistymi umiejętnościami, broniami, w ogóle jest, skrzynka jest zajebista. Jeżeli przegracie, to też dostajecie skrzynkę, tylko że tam są takie już takie słabsze rzeczy, prawdopodobnie to, co macie, bo tam, tam cały czas levelują wszystkie wasze przedmioty, które posiadacie. Więc jeżeli ja pierwszą grę w ogóle standardowo zaczynałem z jakimś tam shotgunem, i z jakimś rocket launcherem i to była podstawa to karty spowodowały to, że po prostu ten rocket launcher ewoluował, więc awansował na jakieś tam wyższe levele i, i jakieś chyba też miał wyższe statystyki Poza tym miałem też jakieś tam umiejętności, jakąś tam umiejętność miałem, że mogłem się teleportować szybko do jakiegoś miejsca, którego, w którym byłem 5 sekund, więc to jest dobre jak ktoś za plecami mi strzela, czy na przykład mogłem sobie rozstawiać wieżyczkę, czy na przykład miałem jakieś tam szubsze, jakieś tam strzały, przez 5 sekund nawalałem jakimiś szybkimi strzałami w przeciwnika, więc prawdopodobnie ginął przy czymś takim. No i, no i te umiejętności są różne. Te umiejętności są różne. Odkrywamy skrzynki, pokonujemy y, y, przeciwników, odkrywamy lepsze skrzynki, lepsze umiejętności. T tam są różne karty. Są tu, tak jak trochę w Magicu, jakieś Komony, Ankamony, Reiry, czy, czy po prostu jakieś legendarne są te karty. E, różnego rodzaju. Nie zawsze dobra karta jest dobrą kartą i chce się ją używać, bo, bo parę kart mi się nie podobało. No ale co? Mamy te walki jeden na jednego. Czy to w ogóle może być fajne? Nie Jakiś tam jeden na jednego, jak tu Battlefield oferuje nam 64 graczy, tak? A w l jeden na jednego. Słuchajcie, to jest dobre i nie jest dobre zarazem, bo jak na początku zacząłem sobie w to grać, to fajnie, fajnie. Są tam jest tam są tam rankingi, więc żeby w ogóle grać i zdobywać skrzynki, to musicie grać rankingowe mecze. Jak chcecie grać nierankingowe mecze, to nie zdobywacie skrzynek, więc w ogóle mija się stylem. I, I cały czas w tym rankingu się poruszacie, tak? Wygrywacie, dostajecie punkty. Przegrywacie, tracicie punkty. Więc cały czas jesteście rucho, ruchomi w tym rankingu. To jest oczywiście wszystko, jakieś tam podstawy, tam chyba nawet... Słuchajcie, nie wiem, tam, tam dosyć mało graczy w ogóle brało w tym udział. Nie, nie miałem problemów ze znalezieniem gry, ale faktem jest, że na serwerach bardzo mało graczy się działo. Może by, byłem jakimś wybrańcem, nie wiem. Tak czy siak... Eee, tak więc y wygrywacie lepsze itemy i tak dalej i jest prawdopodobnie coraz y ciężej y jak wam coraz lepiej idzie i słuchajcie i, i właśnie doszedłem do takiego do pewnego momentu w którym ciężko było przeskoczyć skill przeciwnika bo jak na początku było tak y na początku przegrywałem, później, później, później tak całkiem dobrze mi szło, że tam coś tam trochę wygrałem, trochę przegrałem, to w pewnym momencie, nie wiem, być może jakiegoś strika miałem i tam parę razy wygrałem, doszedłem do przeciwników, którzy byli w ogóle kompletnie poza moim zasięgiem. To, co oni robili, jak oni grali, jak to wszystko rozkwiniali. bo... Z tymi kartami są różne opcje, bo to, że mamy jakieś tam karty, to... To jest jedna rzecz, ale druga, że możemy tworzyć sobie z nich tak jakby, no nie wiem, no, no talie to trudno powiedziane, bo raptem pięć kart w sumie będziemy używać, ale możemy sobie podporządkować różne taktyki pod to. Ja, ja, ja jakąś taką najprostszą sobie tak pomyślałem, że jest taka karta, dzięki której spawnuje miecz w jednym miejscu, w który, o którym też wie przeciwnik. I ten miecz pojawia się w przez 10 sekund, czyli ja sobie używam tej karty, za 10 sekund w miejscu gdzieś obok mnie pojawi się miecz. Ja wiem te miejsca i przeciwnik też. Więc na ogół, jeżeli to zrobię, przeciwnik do mnie idzie, więc tak sobie pomyślałem, że inną moją zdolnością będzie stawianie wieżyczki. Więc tak sobie pomyślałem, że zrespawnuję sobie ten miecz, on zaraz podejdzie, walnę, walnę wcześniej wieżyczkę, przygotuję się na niego i będę po prostu na niego czekał. No i, i takich taktyk, takich to, to jest jakiś tam przykład, jakiejś tam minimalnej opcji, co tam sobie wymyśliłem, ale tych kart, te karty są różnorodne, jest ich dosyć, no może, może aż tak dużo ich nie ma, ale z pewnością będzie ich, będzie im co, ich coraz więcej i będą, będą jakieś tam one zróżnicowane dosyć. Można naprawdę coś z nich fajnego stworzyć co, jeśli jeśli tak jak zauważyliście, ja doszedłem do pewnego momentu i już, powiem wam szczerze, że już mi się nie chciało wchodzić się na lewej wyżej i nie, nie chciało mi się E, ogarniać tej grzy, gry na największym poziomie. Strasznie mnie wkurzało to, że właśnie ci, ci już koksy, już, już, już tacy przeciwnicy, którzy naprawdę to ogarniają, oni, oni nie chodzili. Oni po prostu skakali. Cały czas spacja, spacja, spacja, spacja i on sobie cały czas skacze. On, on w ogóle nawet do mnie nie podchodził. On w ogóle nie chodził. On tylko sobie skakał. I w pewnym momencie zaczęło mnie to wkurzać. Chociaż na Rocket Launchera to jeszcze nie jest takie złe. Ale, ale ogólnie coraz więcej graczy tak zaczęło robić i to mnie osobiście wkurzało, no bo no ja, ja rozumiem, że to jest jeden versus jeden i trzeba się zabić, żeby wygrać, ale to jest takie mało dla mnie takie, znaczy rozumiem, rozumiem, że dzięki temu on unika wszystkich moich strzałów, ale bardzo mi się to nie podobało i bardzo dużo graczy tak grało, że po prostu skakało, cały czas skakało i, i to jest słabe. Może dobrze by było ten skok jakoś zminimalizować albo go osłabić, żeby nie był tak, żeby, bo on jest dosyć wysoki i dosyć daleki. Tylko z drugiej strony, plansze były tak stworzone, że jednak ten skok musi być stosunkowo spory. Zobaczymy. To mi się nie podobało. Jestem ciekaw, czy w ogóle coś z tym zrobią. To jest jeszcze wczesna edycja tej gry. Poza tym, słuchajcie, grafika. No nie gram na kompie za często, na ogół na konsoli, ale powiem wam, że dawno nie widziałem tak ładnej grafiki. Z pewnością jest to spowodowane tym, że po prostu komputer ma więcej mocy i tak dalej i to wszystko ładnie wygląda, ale graficznie no zajebista sprawa. Było tak ostro... Tak ostro, że nie widziałem żadnej gry, gry na konsoli, która była tak ostra. Nie mam hdr nie mam 4K, może dlatego nie widziałem, ale po prostu e, jakaś tam gra, która zajmuje raptem, nie wiem, 7 giga, chyba mi ona zajęła. No po prostu miała przepiękną grafikę. E, placze były do, dosyć zróżnicowane, były tam jakieś, ale gniazda gdzieś tam przy ziemi. Była, była jakaś tam stacja kosmiczna, ogólnie, ogólnie to jest taki kosmos, ogólnie to jest taki Killzone trochę, tylko, że no, mniej więcej w takim sensie, Słuchajcie, ta gra może wyjść, ta gra może wyjść, są to dosyć szybkie gry, 5 no, minut wchodzimy, ciach, ciach, jeden na jednego I, i, i, i się jakoś tam bawimy, no, jeżeli chcemy w nią dłużej pograć, no to wchodzi opcja masterowania tego i no po prostu bycia lepszym, tak? Tak jak w grach, w których się rywalizuje na jakimś tam wyższym poziomie. I, I trzeba trochę tutaj, trzeba będzie jej trochę poświęcić. Ogólnie ja jestem dosyć pozytywnie nastawiony, jeśli chodzi o ten tytuł. Jest tam sporo jeszcze rzeczy do poprawy i no nie wiem, no jeżeli... Ja wiem, że Gearbox teraz wali tego te Borderlands 3 i... i czekam na to z niecierpliwością, a to sobie robi taką małą odskocznię. Zresztą czuć, że to, to nie jest jakaś wielka gra. Ale... ale... Myślę, że jako tam odskocznia, nie wiem, jestem jeszcze ciekaw, czy to wejdzie w free-to-playce, czy nie, no bo jednak opcja z kartami, no to zawsze jest taka, że, że mogłaby z tego free-to-playka powstać. Ja powiem wam, że, że, że, że ogólnie tytuł bardzo przyjemny i co, no i zobaczymy, co będzie z tego w przyszłym roku, no jeżeli będę miał taką możliwość, to ja to też zbadam, jeżeli nie. No to nie, nie będę się jakoś tam mocno spinał też na ten tytuł, bo, bo, bo mam w co grać, ale, ale tytuł jak najbardziej fajny i troszeczkę zupełnie inny, no bo takich pojedynków stricte jeden na jeden przy ograniczonych planszach i tym wszystkim dawno nie było. No, no i, i słuchajcie to tyle i słuchajcie jeszcze, jeszcze chciałbym o czymś jednym powiedzieć. To już będziemy tak trochę kończyć. Słuchajcie, dokładnie 15 października, zapiszcie sobie tą datę, drodzy słuchacze, 15 października będziemy nagrywać specjalny odcinek. To będzie prawdopodobnie 96 albo 7 odcinek, jeszcze dowiecie się wcześniej. Słuchajcie, to będzie odcinek, który będziemy nagrywać na żywo. To jest 15 października, godzina 20. Gdzie będziemy nagrywać na żywo? To wam dokładnie powiem na Facebooku, ale też umieszczę informację też na stronie, że ci, co nie mają Facebooka, nie muszą go tak kładać, bo nie każdy chce mieć Facebooka. Na przykład Wojtek nie chciał mieć w ogóle Messengera ale jednak się do niego przekonał, bo my jesteśmy. Więc yy, nie musicie mieć Facebooka tydzień przed. Że się do niego nie przekonałem, po prostu to gówno zainstalowałem. No to gówno zainstalowałeś i musisz to niestety mieć, żeby się z nami porozumiewać. Um, tak czy siak, 15 październik to jest niedziela, więc w poniedziałek e, poprzedzający 15, czyli koło 8 tam października, już zamieszczę informację o linku i gdzie będziecie mogli nas E, dorwać. Słuchajcie, teraz tak, żeby, żeby było ciekawie, żeby ten odcinek jakoś wam tam e, jak, w jakiś sposób was zainteresował, będzie to bardzo nietypowy odcinek. Otóż e, głównym tematem tego odcinka będzie handel kont, e, handel kontami. E, jak dobrze wiemy, piractwo już jest teraz e, troszeczkę, zmieniło się e, w... W XXI wieku i to nie jest to, że co, coś tam sobie piracicie gierkę i sobie w nią gracie, bo to jest stosunkowo słabe i już się tak nie robi. Teraz się kradnie konta, teraz się wykrada konta, wszystkie konta, jakie są tylko możliwe, czy to z, z stron, które streamują, czy to z kont z grami na PC, ta na konsolę, zewsząd. Więc żeby ten odcinek był dosyć ciekawy, a ja siedzę dosyć mocno w temacie, e, powiem wam jak e, można zrobić coś takiego, żeby... Je, jak mieć dostęp do, do, ta, do takiego rodzaju kont, e, no i skąd je brać i jak sobie je... jak sobie po prostu ułatwiać życie. O, o, oczywiście e, nie namawiamy do tego, ale, ale żebyście mieli jakąś wiedzę, jak sobie z, e, coś takiego zrobić i jak sobie coś takiego ogarnąć. E, będzie to live ze względu na to, że będę mówił tam różne ciekawe, nieciekawe strony i... Później na normalnym odcinku będę to wszystko wycinał. W związku z tym, jeżeli będziecie chcieli e, dowiedzieć się o jakichś tam konkretnych, konkretnych rzeczach, dowiecie się tylko i wyłącznie na live'ie. Więc jeżeli opuścicie tego live'a, no to, to jest wasza strata. Może nie strata, bo może nie chcecie w ogóle o tym wiedzieć. E, tak czy siak, 15 październik, e, niedziela 20, zapraszamy. E, zobaczymy, czy jeszcze zrobimy wcześniej odcinek. Ponieważ e, to wypadnie za około tam trzech tygodni prawie więc może nagramy jeszcze jeden odcinek i dopiero ten, tak czy siak, 15 październik to jest data, która się nie zmieni już. Eee, no i ja nie chcę za bardzo tego reklamować, bo tak, tak sobie też pomyślałem, że <śmiech> a chciałbym, żeby słuchacze po prostu stali słuchacze, bili, e, mieli jakąś taką fajną ciekawostkę i żeby oni po prostu byli troszeczkę uprzywilejowani. Ja nie chcę tego nigdzie puszczać. Mogłem to puszczać, mógłbym to reklamować, ale, ale nie chcę. Szczególnie, że nie do końca jest to uh, takie... no... Uh, no... Nie, zaplączysz się ze znajomych. Zapraszamy wszystkich i tak będziemy to reklamować. No ale, <coughs> myślę, nie wiem, co tam. Ale ja tak, ja tak <coughs> chciałem trochę tak mniej, mniej niż zwykle, no nie? Bo pamiętam, jak puszczaliśmy jakieś gry z Carmagedona na przykład, co Rafał wrzucił, czy jeszcze tam wcześniej coś to to tak w miarę są, konkretnie reklamowaliśmy. Tutaj, tutaj... Ale co ty możesz reklamować? Ja będę tak bluzgami rzucał, ja tego gówna nienawidzę i dobrze o tym wiecie. Ech. Więc to już nie będzie żadne tam promowanie, wręcz przeciwnie. Ech. Także zapraszam serdecznie, tym bardziej. A, no to, to zobaczymy. Tak, więc słuchajcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć różne ciekawe rzeczy 15 pa październik, i słuchajcie, myślę, myślę, że no nie wiem, pomału będziemy kończyć chcecie jeszcze coś powiedzieć, chcecie kogoś pozdrowić w sumie wyjątkowo mamy koło 5 minut jeszcze, więc możecie, możecie coś powiedzieć e, coś takiego, nic, nic kompletnie ja chciałem Kończymy? pozdrowić moją babcię, która na pewno tego nie słucha, ale jest teraz w szpitalu i, i się bardzo przejmuje także życzę jej zdrówka okej, okay. super, dobra, więc słuchajcie jeżeli tak, to w takim razie e, będziemy pomału kończyć, więc standardowo wchodźcie na taką stronę, która nazywa się bezimienny.pl, tam będziemy wrzucać odcinki, tam wrzucimy też link do live'a dużo wcześniej, poza tym wchodźcie na naszego Facebooka, jeżeli macie, jeżeli nie macie, to nie zmuszamy, jeżeli macie, to wejdźcie sobie na, face na Facebooka i wpiszcie bezimienny podcast, Znajdzie, znajdziecie nas, na pewno. Poza tym wchodźcie na Wojtka projekt, Saveproject.pl. tam Wojtek coś wrzuca i coś tam ciekawego udaje mu się skromnąć. No i co? No i słuchajcie bardzo dobrego radia: Black Widow Radio. Ja Wpiszcie sobie gdzieś tam na Facebooku czy w Googleach Na pewno znajdziecie. Tam też się ogłaszamy. I słuchajcie, to będzie na tyle. Nie ma co przedłużać. Więc 95 odcinek pomału dobiega do końca. Więc standardowo ze mną był. Rafał Rademiecki. Dzięki, cześć. Aby z nami Wojtek Kocjan. Do miłego usłyszenia, na razie hejka. No i byłem ja, czyli Christian Kender, a my na pewno słyszymy się 15 października, ale być może nagramy jeszcze tydzień wcześniej, damy wam znać, więc e, trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia, cześć.